I jesteśmy live. Dobry wieczór Państwu. Witamy. Witamy. To co, może się przedstawimy? Może jakoś lećmy, nie wiem, od lewej może? Arku, zaczniesz? Arek się zamroził. E, Arek, tak, dajesz. No, Arkadiusz. Jestem w... No, już mówię, już mówię. Słuchaj mnie? Teraz się dopiero słuchajcie. Jedziesz. Jestem z studia GGB SA eee, i też... <laughs> Hej, czy mogę pyschać, czy nie? Come on. Przerywasz. Halo? Słychać, słychać. Halo, halo? Jestem czy nie? Jestem słychać się bardzo dobrze możesz. No mówić. dobra, jeszcze raz. No to duch Arkadiusz, eee, jest eee, SA. Eee, I też pracowałem przy eee, wszystkich produktach tego studia, czyli przy. Suspect Inside, Suspect The Run i Flash Out, a wcześniej robiłem e, takie gry jak Resident 2, e, LEGO Batman, LEGO D.A. E, także od jakiegoś czasu już, e, już siedzę, a no, teraz właśnie gry mobilne. Okej, okay. okay? ja jestem Łukasz Ocura, jestem współzałożycielem Unshare Studios, e, w zasadzie dopiero zaczynamy, jesteśmy na rynku od trzech miesięcy, e, wydaliśmy na razie jeden tytuł, do of Gara, do Swona, a wcześniej parę lat pracowałem w tak zwanym dużym game devie w City Interactive w Katowicach. Dziękuję. Ja nazywam się Marek Pańczyk, jestem współzałożycielem firmy Big Daddy's Creations, Odpowiadamy za działamy tak z 2,5 roku na rynku, głównie iOS, trochę Android. Jesteśmy odpowiedzialni za Neuroshima Hex, Kailusa, Eclipse'a wkrótce i Army of Frogs to są adaptacje gier planszowych na, na urządzenia mobilne, na tablety i smartfony. Tyle. Ja nazywam się Tomek Majewski, pracuję jako producent w Nimbi Studios, odpowiadam jak do tej pory za dwie gry, w R, które no może najlepszym tytułem nie było, ale no pozwoliło nam nabrać bardzo cennego doświadczenia, no i ostatnio Hundred Wars, które okazało się w listopadzie na iOS-a. W najbliższym czasie pokaże się na PC i Androida. To chyba wszystko o mnie. Ja nazywam się Tomasz Dąbrowski, jestem założycielem Studia Rockhart. Wydaliśmy jak na razie jedną grę na iOS-a, niedługo też na Androida. Robimy inne teraz też rzeczy, a wcześniej się przez parę lat odbijałem między mobilami a Game Chyba wszyscy, nawet ja jednego mniej. Tak, straciliśmy arka. W pewnym sensie selekcja naturalna łącza internetowego wyeliminowała arkę. Ale miło, że się przedstawił chociaż. Spróbowałem go zaprosić jeszcze raz. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale za ten czas doszło na zgon. No to co. To dzisiaj rozmawiamy o grach mobilnych. Wszyscy tutaj robimy gry na, gry na mobilki. Mamy też pytania od publiczności, do których potem przejdziemy. Ale może zacznijmy od pierwszego, pierwszego topiku, który sobie tutaj wypisaliśmy. Mianowicie, czy faktycznie ktoś jeszcze wierzy, że zrobi Angry Birds? To jest, to jest pytanie, na które już wstępnie sobie odpowiedzieliśmy, że gdzieś tam, tak? Każdy trochę wierzy? Autentycznie Ja wierzę, że zrobi, że Rowio zrobi następne angry bez. <głosy> um, Ma, no. masz... Trzeba powiedzieć sobie jasno, że tam tak naprawdę taki nie, tak i nie. Można zrobić tak, moim zdaniem, dlatego że w ogóle bierzemy udział w zawodach, tak? w których może się zakończyć zdobyciem głównej nagrody, gdy tam jesteśmy, tak jak ja kiedyś byłem trybikiem korporacyjnym to e, tam nie ma szans tak, na, na wielkie zwycięstwo, bo nawet jeżeli wielka korporacja wygra i osiągnie jakiś sukces globalny, to ty nic z tego nie masz, tak? albo masz tam najwyżej jakąś premię. A biorąc udział w takim wyścigu, na przykład tworzeniu właśnie gier mobilnych, chociaż dajesz sobie jakąś szansę. A nie, bo oczywiście to jest gigantyczna loteria. No. Dzisiaj wszyscy e, znajdują tam jakąś... E, Mnóstwo powodów, dla którego właśnie Angry Birds stało się tym kultowym tytułem, ale dobrze wiemy, że tak naprawdę to był dobry, dobry moment. Tak? Znaleźli się w dobrym czasie, w dobrym miejscu i to jest ten największy sukces. Oczywiście, bo to, tam, to jest dobra gra, tak? nie można sobie powiedzieć, że jest zła, natomiast bardzo dużo, ogromna, dużo tam jest po prostu też szczęścia. I z tego powodu pewnie ciężko liczyć na taki sukces ale że potrzebujemy takiego sukcesu też do życia. No dokładnie. Na pewno jakość produktu, w tym momencie patrząc na inne tytuły możemy sięgać do pewnych wzorców, no ale głównym czynnikiem to jest mimo wszystko szczęście. Chociaż jak już historia pokazała wielokrotnie na kilku tytułach poza Angry więc jak najbardziej jest to wykonalne. Chociażby nawet Temple Run ostatnio Draw something, co tam jeszcze takich ciekawych tytułów, które, gdzie się nikt też nie spodziewał, że to trafi w rynek, a trafiło, prawda? I wydawałoby się, że Birds już wszystko skasowało, i wiele kor i też duże korporacje się zainteresowały rynkiem mobilnym, i można powiedzieć, że ten malutki nie ma, nie ma szans, ale jednak co raz na jakiś czas pojawia się tytuł yy, lub grupa tytułów, które jednak zgarnia pełną bólę w pewnym sensie, prawda? Czy właśnie myślę, że to jest to klub, które powiedziałeś, to pełna pula. E, mianowicie, że co to tak naprawdę jest pełna pula, bo moim zdaniem nie jest już możliwe zrobienie Angry w tym kontekście sukcesu na taką skalę. Jest to związane z tym, że rynek jest już po prostu bardzo dojrzały. E, ale takie tytuły choćby niedawno, które wyszły, jak nasz rodzimy Puzzle Craft, tak, pokazują, że, że właśnie można zgarnąć tą właśnie pulę, w sensie można na tym zarobić ciągle jak gdyby wielokrotność wkładu. Tak ale ja już po prostu nie wierzę w to, że, że ktoś jest w stanie... Znaczy wszystko jest możliwe, ale jak jest prawdopodobieństwo stworzenia tu, który, który zgalnie powiedzmy kilkaset czy kilka tysięcy nawet razy wielokrotność kosztów produkcji, tak było w przypadku a, w przypadku um, Ale to nie znaczy, że rynek stał się nieopłacalny, on po prostu według mnie jest trudniejszy teraz, jest bardziej nasycony, no, jest dojrzalszy. Znaczy z jednej strony jest nasycony, bardziej zgadza się, jest dużo większy wybór, ale z drugiej strony tych urządzeń, możliwości publikacji na wielu rynkach jak Android, iOS, Amazon, teraz Windows Phone jest coraz więcej, więc teoretycznie mimo iż jest ciaśniejszy staje się też szerszy, prawda? Może to trochę przeczy temu, co mówię sam sobie, ale jest Mniej więcej miejsca jednocześnie, prawda? Znaczy fajne jest to, że Angry Birds pokazuje taki limit, tak? Tak jak kiedyś, no nie wiem, jak dawno temu, jak jeszcze były Java'owe głównie gry, tak, na telefonach, no to ten limit nie, nie można było osiągnąć takiego, że gra, która tam się pojawi na jakieś noki, to będzie później pokazywana na Super Bowl, tak? W czasie, w czasie przerwy. A widać, że Angry Birds pokazało, że teraz takie granice są po prostu niesamowite, jeżeli chodzi w tym rynku gier mobilnych, że można osiągnąć wszystko, gigantyczną sprzedaż. Tak, to, to, jest, to jest fajne, bo to tworzyło tak oczy wielu deweloperom no i pokazało, że są naprawdę gigantyczne perspektywy przed tym rynkiem. Takie jest moje zdanie. No, no masz na pewno bardzo dużo racji. No, chociaż Angry Birds to też już chyba wie, coraz więcej ludzi jest z nimi zmęczeni i zaczynają szukać czegoś innego, to znaczy nawet pytanie które się pojawiło na profilu facebookowym sugeruje, że ludzie już mają dość kolejnej gry, klona i tak dalej chcieliby zobaczyć coś nowego bo Angry Birds było fajne do pewnego momentu, teraz no ileż razy już można to samo grać, to samo widzieć, prawda Zmęczenie materiału Dokładnie tak Okej, okay, no to właśnie a propos, ileż można yy, widzieć to samo, yy, no to możemy płynnie przejść do drugiego naszego topiku, a mianowicie znalezienie swojej niszy, tak, yy, co jest jeszcze tak naprawdę niszą, czy zrobienie, no, no zrobienie runera, czy zrobienie na przykład, nie wiem, yy, tower defensa, czy zrobienie match free, tak jak na przykład nasze studio zrobiło, to na pewno nie jest szukanie niszy. Tak? My, my na przykład staraliśmy się po prostu, um, czy to jakością graficzną, czy, czy, czy, czy techniczną, um, jakoś nam się przebić na, na, na, na rynku. Um, natomiast są ludzie, którzy podchodzą do zupełnie innego, innej, że nie będą walczyć z, z dużymi, tak? tylko znajdą po prostu pole swoje, na zeszłym defkaście zostało wspominane Visual Novels jako jeden z takich właśnie gatunków. No a tutaj na przykład mamy ze sobą twórcę innej niż znaczy współtwórcę, tak, wykorzystującą innego, inną niszę, czyli porty gier planszowych. Teraz pytanie, bo Big Daddy's Creation tylko robiło porty planszówek, prawda? Obecnie nie, tak, tak. Nie, nie macie na przykład porównania, jak, jak ta nisza się ma do do właśnie robienia klona Angry Birdsu. No ale, nie wiem, jak wy się znajdujecie w, w, właśnie w robieniu no, w gry dla... Tak naprawdę, no, właśnie pytanie, dla jak mojej publiczności? Czy tylko dla tych, co grają w planszówki? Jak to wygląda? Nie, no bo nie wygląda to tak, że gr grę kupują tylko ci, co grają w planszówkach, albo znają wręcz jest ich mniejszość. Natomiast nisza ma to za sobą kilka takich e, rzeczy które dają, które mają dużo zalet właśnie na rynku mobilnym, tam gdzie mamy właśnie takie sklepy globalne, gdzie jest bardzo ważna widoczność, tak? gdzie kluczowa jest widoczność. Dlatego, że wiadomo, jak jest premiera gry i mamy grę, która jest znana, albo mamy fanów danego gatunku, danej niszy, to oni tego pierwszego dnia, albo w ciągu kilku pierwszych tygodni zakupów generują bardzo dużą sprzedaż, tak? Ta sprzedaż powoduje, że pojawia się górka, tak, i gra się pojawia w różnych rankingach, wysoko dosyć, co generuje taką śnieżną kulę, tak? Osoby, które w ogóle nie słyszały o tej grze, ale są zaciekawione, kupują i nakręcają, a więc bycie w niszy przede wszystkim masz wiernych, takich wierną publiczność, wiernych graczy, którzy decydują się na pewno na ten produkt, nie muszą tam kombinować, są pewni jego zakupu, a oni ci dadzą widoczność, to jest niesamowicie ważne, tak? To jest jedna taka rzecz. Ale bycie w niszy w twoim przypadku, w waszym przypadku to też duży, duże wyzwanie, prawda, bo y, gry planszowe, które przekładacie y, na y, model cyfrowy y, dawały pewną przyjemność y, w formie papierowej, w formie tekturowej. I raz, że gracze oczekują, że nie zepsujecie tej mechaniki, robiąc port, a dwa, że y, oczekują pewnie też od was czegoś nowego, prawda, no bo ciężko jeden do jeden przełożyć planszówkę. Nie, no oczywiście. Też się nie specjalizujemy w takim przenoszeniu jeden do jednego, bo to nie, było, nie miało sensu. To są dwa różne światy. Tutaj wszystko polega na tym, żeby jednak z tej planszówki zrobić jako taką grę wideo. To, to musi być ruch, musi być dynamika. Często, tak jak w przypadku Kailusa, przerobiliśmy całą grafikę, dlatego, że ta grafika była taka mocno no, brzydka, taka, taka archaiczna. I nie, nie pojawi... W przypadku, jakbyś miał przenieść tak jeden do jednego na grę wideo, no to, to mało kto by się ją zainteresował. Najwięksi, najwięksi tam, największe nerdy po prostu. Poza tym od razu dostajesz że E, e, takiej wideo, możliwość gry w wiele osób tak przez internet, a więc to od razu wielu graczy planszówkowych no, ma ten problem, że musi się umówić, musi znaleźć czas. E, no jak wiadomo, problem jest zawsze ze znalezieniem czasu. A tutaj po sieci znajdujesz jakichś tam użytkowników, możecie grać. Dalej dochodzi ci sztuczna inteligencja, tak? Czyli no planszówkę nie możesz zagrać samemu, najczęściej. Większość planszówek nie grasz samemu. Tu już pojawia się jakaś, jakaś sztuczna inteligencja. Jeżeli jest na tyle dobrze zrobiona, no to, no to, no to można się bawić samemu. No to, to też jest fajna rzecz. A więc samo już przeniesienie gry planszowej na grę wideo, dodaje ci, na, na, tak, na grę wideo daje ci dużo takich nowych feature'ów, tak? których nie było. Pytanie, a na co kładziecie główny nacisk? Na właśnie interakcję między graczami, czy raczej grę w singlu, czyli ta sztuczna inteligencja i wszystkie te mechanizmy, że gracz jest w stanie sam sobie zagrać? Eee, robimy to tak sprytnie, bo dużo tych planszówek jest dosyć skomplikowanych, szczególnie właśnie sztuczna inteligencja jest strasznie wymagająca. I zrobienie sztucznej inteligencji na neurosimy, też zajęło nam bardzo dużo czasu, ale to ta sztuczna inteligencja uzyskała taki satysfakcjonujący poziom, taki, że naprawdę trzeba trochę poćwiczyć, żeby z nią wygrać. I przez długi czas to wystarczało. Oczywiście multiplayer szykowaliśmy, że, że będzie, później dorobimy. Ale na przykład w przypadku Kailusa sztuczna inteligencja jest troszeczkę słabsza i tam taki nawet średnio grający gracz szybko pokonuje tą sztuczną inteligencję. I tam było założenie, że od razu będzie multiplayer od początku, a więc gracz, który po prostu chce wyzwania, no to tam chwilę, znaczy na początku potrenuję z tą sztuczną inteligencją, a chce wyzwania, idzie w sieć. I dzięki temu załatwiło nam trochę sprawo, sprawę tego, tej, tej sztucznej inteligencji, która nie będzie jakaś tam mega, mega świetna i dzięki temu nam trochę mogliśmy w pewnym momencie zakończyć po prostu już projekt. Tak? A więc trzeba znajdować kompromisy tak? w zależności od, od danego projektu. To przy szukaniu niszy jeszcze jest taka kwestia, że te nisze się znikąd nie biorą. I z tego, co wiem, to u ciebie, Marku, te gry planszowe to były wcześniej, jeszcze zanim się pojawił Big Daddy's Creation. Tak, tak, oczywiście. Ja tam się z tymi planszówkami od, od wielu lat. Eee, a więc to też tak nieprzypadkowo się stało. Natomiast y, takim, y, jakby powiedzieć, iskrą, tak? która powiedziała, o, robimy planszówki na... na, na adaptujemy planszówki w gry wideo, to był ten moment, że wziąłem w rękę iPhona tak, i czuję, dotykam, o rany, to, to się naprawdę tak już przenosi w miarę bezpośrednio, dlatego, że było przecież dużo gier planszowych w formie takich Windowsowych gier z okienkami. To było straszne, po prostu w ogóle... Ta interakcja jest taka nużąca, nieciekawa. Natomiast dzięki temu, że masz ekran dotykowy, no to te paszówki się świetnie odnalazły. A więc tutaj ta nisza po prostu świetnie się zaadaptowała w technologię. Tak? Tak Jeśli można spytać, to Waszym głównym klientem są użytkownicy telefonów czy tabletów? Na początku telefonów, wiesz, ale porówno, tak. Ciężko powiedzieć, który więcej... Tak po sprzedaży to 50-50, tak? ale, ale widać, że oczywiście planszówki o wiele bardziej, lepiej no, odnajdują się na iPadzie. No, czy większy ekran, tym, tym, tym więcej. Ten. Chociaż nasz pierwszy produkt, właśnie NeuroShima Hex, ma tą zaletę, to był właśnie wybór tej planszówki też był taki ważny, bo ona się świetnie mieści na ekraniku tele, telefonu i to było super. Natomiast wszystkie następne gry nasze no to niestety już potrzebują dużego ekranu i na przykład granie w Kailusa na telefonie jest troszeczkę B, męczące bardzo. Bardzo fajny temat, poruszyłeś Marku. Kwestia sterowania i na, na właśnie na właśnie touchpady, bo my mieliśmy bardzo wiele rozmów jeszcze za czasów City Interactive z programistami, żeśmy sobie siadali na kawce, może do tego nas zamknęli. Siadaliśmy sobie, siadaliśmy sobie na kawce i dyskutowaliśmy, jak, jak takie urządzenie mogło odnieść sukces i mogą odnosić sukcesy w kontekście niedokładności tego sterowania, zwłaszcza na przykład żyroskopów. Jak na przykład mogą się super sprzedawać nie wiem wyścigi na przykład samochodowe, nie? na tym. Szkoda, że Arka nie ma by powiedział coś o walkocie na przykład. Ale z Facebooka mamy pytanie od użytkownika, znaczy od fana, panki, od Bożeny Hondzyńskiej właśnie pyta a propos tego, jak można, czy, czy, czy uważamy, że są jeszcze jakieś nowe sposoby na, na wykorzystanie interfejsu i czy już jak gdyby wszystko, jeżeli chodzi o touchpada, żyroskopy itd. Że, um, I zadaję bardzo fajne pytanie, że czasem chciałoby się coś klasycznego. Ja mam dokładnie takie same wrażenie. W sensie, czego ja nie potrafię zrozumieć um, i... Być może nasz Studios kiedyś się odezwie na tą niszę, ale to jest kwestia, kwestia też kosztów stworzenia czegoś takiego, czego ja nie potrafię zrozumieć, na przykład czemu jest tak mało strategii, czy to turowych, czy, czy z aktywną pauzą, jakkolwiek, bo akurat takiego RTS-a zrobić, to, to też na touchpadzie jest ciężko, ale czemu jest tak mało strategii? Czemu w zasadzie jest takich sensownych strategii to mamy co? Settlersów, Civilization, Revolution, tak? A jak patrzę na top paid, na się na 100, żeby chcę sobie ściągnąć jakąś strategię, to mam statki teraz są feature i brakuje mi gier, które potrafią właśnie, do których tak naprawdę touchpad, zwłaszcza tablet, jest stworzony no przecież to nie jest stworzone do wyścigów samochodowych tak? ani do bijatek ani do, do w zasadzie czegokolwiek co wymaga jakiejś super precyzji sterowania a na przykład taka strategia turowa, no to stworzenie strategii turowej na iPada na przykład no to, to jest interfejs marzenia a takich produkcji jest bardzo mało, dlaczego? Ale... ja mam odpowiedzieć? Mogę odpowiedzieć? Nie wiem, no rzucam A... pytanie po prostu, ja mam swoją opinię na ten temat. No ja mam opinię taką, moja że... opinia jest taka, że to jest koszta, że to są po prostu stworzenie, stworzenie statków, to jest szybki szpil, tak? Statki można stworzyć w dwa tygodnie na ios tak naprawdę, jak się ma dobry zespół, tak? Jak się chce zrobić super grafikę, jakiś dodatkowy feature dołożyć, no to może miesiąc czasu i można iść do submisji. Zrobienie strategii na miarę nawet uproszczonej civilization revolution to jest ładne parę miesięcy, jak nie rok devu, tak? To jest po prostu kwestia, kwestia kosztów, że no małe studia się na to nie porywają, tak? A duże studia robią porty dużych produktów na, na, na, na iOS-a, a nie robią raczej swoich nowych franczyzów, Dlatego znaczy... mamy na przykład Starfronta od GameLoftu, a nie mamy, nie mamy ich własnej na przykład jakiejś tam strategii turowej, nie? Mhm. Ale wiesz, duże firmy też na pc specjalizują się w shooterach na przykład, a mało firm robi też strategię na pc tylko te, które się tam po prostu specjalizują w, takich, takich, w takim gatunku. Mnie się wydaje, że tam one są, tylko że one są po pierwsze bardzo niewidoczne, bo giną w tłumie casualowych gier, natomiast jeżeli przejrzysz różne specjalistyczne portale, typu na przykład Pocket Tactics jest taki portal i on się zajmuje, znajduje co chwila jakieś, jakieś perełki, o których w ogóle wcześniej nie słyszałem, o gry o kosmosie, oczywiście wie... Nie jest ich tak super dużo, natomiast nie, jest ich trochę. Tak? Są gry wojenne, o dziwo. Jak się, jak się tam dobrze poszuka, to są całkiem nieźle zrobione gry wojenne na przykład. Natomiast oczywiście wciąż jest tego za mało. Tak? A dlaczego to nie, jest, nie ma więcej? Mi się wydaje, że w ogóle robieniem, na, szczególnie na iPada i iPhona, jest taka też psychiczna blokada. Dużo twórców nie chce inwestować w ogóle na początek. W sprzęt, w jakieś oprogramowanie. Jeżeli robimy na iPhone'a, to najczęściej musimy kupić Maca jakiegoś. No, oczywiście można tego uniknąć, ale, ale powinniśmy kupić, no, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście przydałby się iPad, najlepiej jeszcze iPhone, a może i kilka iPhoneów. A więc już pojawiają się spore koszty i to jest jakaś taka mentalna blokada. Ale jeszcze do tego wchodzimy w zupełnie nowy technolo nowe technologie. Mało, mało ludzi robiło coś wcześniej w iPhone'ach, na Macach, e, e, znają ten frame, nie znają tego frameworku. E, często też jest taki opór. I lepiej po prostu pewniej zrobić właśnie coś na PC, bo PC. Wcześniej robiliśmy mnóstwo, znamy C, e, znamy dobrze Visuala na przykład. E, I PC jest wtedy taką naturalną, na, naturalną platformą. I na przykład FTL nie przypadkowo się pojawia na PC na początku, chociaż moim zdaniem jest właśnie świetnie by się odnalazł. Dokładnie, właśnie to jest to jest jeden z przykładów, które chciałem podać. Bo są takie gry jak FTL na przykład. Czemu, jej, czemu tej gry nie ma na iPadzie? Czemu Legends of Grimrock? No, znaczy oni akurat wyjaśnili czemu nie ma tego na iPadzie, bo po prostu mieli jakieś tam techniczne problemy i. Znaczy, się... ja myślę, że FTR by zginęło na iPadzie. Jakby nie, nie. razem wiemy, bo osiągnęło sukces na PC, bo tam mamy takiego typowego hardkorowego gracza. Hardkorowy gracz, yy, owszem istnieje na, że tak powiem, AI urządzeniach, ale on nie ma takiej siły przebicia takiego głosu w internecie. Yy, nie dostanie hardkor hardkorowa gra nie ma tak, nie, nie, nie widziałem hardkorowych featured, e, no, jedno znaczy, w featured od Apple'a jedna rzecz już miesięcznie się zdarza są hardkorowe gry featured, ale one są od dużych studiów tak nie, no czy, I to, nie, są, i to są, są, mówimy na przykład tam o Game Loftie, tak? Mówimy o jakiś Ripoff, Uncharted czy, czy, czy Call of Duty, nie? To nie są casualowe gry. No tak, ale one się tam znalazły z tego tytułu, że jest mega wypas grafika 3D, pokazują na maksa yy, yy, tak, tak. możliwości sprzętowe, techniczne a i urządzenia i Apple to lubi, więc to wypycha już nawet czasami nie patrząc, czy to jak się w to gra, czy to jest wygodne, fajne i tak dalej, ale zróbmy jakąś ręcznie rysowaną strategię 2D mega ciężką, nawet niech ona będzie poprawnie narysowana, wszystko ten wątpię, żeby nas EQ chciało promować, wypychać, będziemy bardzo powolutku... Przecież kompletnie się nie to... zgadzam, szczególnie, że mamy argumenty takie, że te nasze gry, czyli Neuroshima, Hex i Kylus, są grami hardkorowymi, no, część... Żeby dobrze zagrać grać w Neuroshimę musi przeczytać instrukcję. No nie wiem, owszem, to jest jakiś, A ona była, ale słuchaj, ona była przez Epl'a w New End Not Worth w tym głównym, i dlatego, że była, bo takiej gry nie było. Zgadzam się z tobą z jednej strony, tylko twoi, twój problem z wypromowaniem Neuroshimy załatwił twórca gry planszowej. Gra planszowa długo była Ale nie znał twórcy gier, gier planszowych. To jest, to, jest mała, to jest mała firma z Polski. Ale to jest tam community wykształciła. Nie no tak, ale ci mówię, że Apple, tak? Apple jako ten taki powiedzmy wielki byt, który tam, jak Pan Bóg wybiera tylko tych najbardziej widocznych, no to potrafił jest tak do końca. wskazać na jakieś gry planszówki. Okay. Jeszcze co wy, wychodzi y, Boar Geek czy coś w tym stylu, prawda? Tak? Tam z strony gier planszowych. Dopiero później gdzieś tam pojawia się wasza wersja iOS-owa. Więc. Community było już stworzone, było to rzecz odnajdywana w internecie, Apple zaryzykował, daj, dajmy coś, pokażmy, że też promujemy tą małą rzecz. Wszyscy wygrali. A jeszcze się Ale właśnie... nie zgadzam się też z Tobą, że nie ma tych hardkorowych graczy, dlatego że hardkorowy gracz nie ma czegoś takiego, że on się, nie wiem, związany jest bardzo z jakąś platformą. Hardkorowy gracz wieczorem właśnie otwiera i pada i czasami chce zagrać w taką grę. I FTL, poza tym FTL nie jest jakąś grą super hardkorową, to jest prosta gra. To jest bardzo prosta gra, która ma tam parę opcji, oczywiście się uczymy, ona ma jakąś tam mechanikę, że musimy przez doświadczenie, przez kolejne bitwy śmierci rozpoznać pewne, lepiej tą mechanikę, ale ona jest prosta. Tam przerzucam, jak atakuję, tak, strzelam, którą sekcję statku zaatakować, co dobudować i koniec i latam. Ona jest naprawdę, to nie jest cywilizacja. A więc moim zdaniem FTL by się po prostu świetnie odnalazł, a jeszcze teraz po tym, jak mu zdobyło popularność na PC, no to będzie to, co właśnie mówisz. Już jest community, to już w ogóle... Już w ogóle tak. jest... Można w ogóle odwrócić to pytanie i się nie tyle zastanawiać, dlaczego studia, które robią strategie turowe, nie wchodzą na, na rynek iOS-a. Można się za to zastanowić, dlaczego firmy, które robią już gry na iOS-a, czemu nie wejdą w strategie turowe? No bo jakieś tam te strategie powiedzmy są, ale one są dosyć słabo reprezentowane. I na pewno wynika to w jakiejś tam mierze z tego, w jaki sposób przeciętnie są użytkowane tablety i telefony. Tam wszystko jest dużo bardziej dynamicznie, jest dużo rzeczy, które mogą rozproszyć użytkownika i zaraz e, nie będzie gracz się tam zastanawiał kilku minut nad ruchem, bo tu już Facebook czeka, żeby jakieś powiadomienie wypchnąć, jakaś tam następna gra chce następnego pusza też wypchnąć, że coś tam się dzieje I, i w tym momencie zaraz tracimy uwagę od gracza, a, a tych graczy Trochę by podejrzewam, że było, no bo na przykład w grach flashowych jest raczej tych strategii więcej niż, niż tak statystycznie na iPhone'ie czy iPadzie. Czy znaczy właśnie wydaje mi się, że, że to jest, wydaje mi się, że to jest błąd jak gdyby takiego. Znaczy ja mam takie marzenie, że to jest błąd takiej wizji, jakie je, jaka faktycznie jest community ios Androida i w ogóle mobile. I że tak naprawdę ten rynek tam jest, tylko że, że nie ma produktów dla tego rynku. A co mi jak gdyby co mi podpowiada, że tak jest. To, co ostatnio się dzieje, jeżeli chodzi o crowdfunding, tak? E, parę lat temu, żeśmy, tak, tak się też przyjęło, i duże deweloperzy też bardzo na, na konsole, czy na PC bardzo ostrożnie podchodzili do innowacji. E, I dlatego mamy kolejne Call of Duty, dlatego mamy franchise, które mają jak mają dwójki, trójki z przodu, to, to są bardzo młode franchise na końcu. To są bardzo młode franchise y tak naprawdę teraz um, i, i mamy taką stagnację i, um, i mówiło się, że już wszystko się w grach wymyśliło i tak dalej, ale właśnie nie. Byli ludzie i właśnie wszystko inne mówiło, że się nie sprzeda. To się nie sprzeda, bo to nie jest jak Call of Duty albo to się nie sprzeda, bo to nie jest jak, nie wiem, jak, jak Blizzard albo to nie jest jak WoW. O, żadne inne memonie takie jak WoW się nie sprzeda, bo, bo, bo WoW to robi dobrze. A potem się pokazał crowdfunding. Eee, ogromny sukces Kickstarter'a, i okazało się, że jest, owszem, nie super liczna, ale całkiem bogata grupa ludzi, którzy chcą czegoś innego, które jest w stanie wydać 10, 20, 30, 50, nawet 70 dolarów średnio na przykład na jakiś projekt kickstarterowy, tylko po to, żeby sobie zagrać w strategię czy RPGa, tak? czy w jakiegoś 4Xa. I wydaje mi się, że na mobilkach jest podobnie. W sensie rynek casualowy już jest bardzo mocno dojrzały, gier hardkorowych jest bardzo mało więc jest takie wrażenie, jak się robi research, że gry hardkorowe się nie sprzedają i w ogóle i, i lepiej robić, kurczę, tower defensa. No, nie, nie do, jakby nie do końca, bo wydaje mi się, że to, co jest na rynku, to jest jedna sprawa, ale są też jakieś fizyczne ograniczenia, które po prostu wynikają z tego, co to są za urządzenia. Na przykład nie weźmiesz telewizora i Xboxa pod pachę i nie będziesz chodził po mieście i jakiejś tam aerowej gry na lokalizacji z tym robił, no bo byłoby to trochę nieporęczne, Natomiast z drugiej strony też sobie nie wyobrażam takiej totalnie hardkorowej gry na iPhona, w którą trzeba grać jedną sesję 8 godzin, bo po pierwsze mało który iPhone tyle pociągnie, a po drugie no 3,5 czy tam 4 cale to nie jest taki ekran, na który można patrzeć za długo, bo po prostu większość ludzi... Łatwo się oczy od tego męczą i nie są w stanie takiej długiej sesji pociągnąć na tym. Nie, no ale tu masz rację przy smartfonach, ale idziemy w tablety, nie? Tablety się strasznie rozwijają, więc jest jednak bardzo duża sprzedaż i urządzeń jest sporo i tutaj już spokojnie się te gry odnajdują. A w sensie wieszy, wielkości ekranu, wygody. Tak, tak, ale wiesz, to też nie do końca, bo zobacz. Jednak, inaczej używasz PC tak, stacjonarnego, inaczej używasz tabletu. W tym momencie, jeżeli musisz trzymać to urządzenie w rękach tam przez kilka godzin non-stop, to, to też jest trochę inne wymaganie dla gracza niż, niż to, że sobie usiądzie wygodnie w fotelu, czy nie mówiąc o tym, że usiądzie sobie wygodnie na kanapie i będzie sobie grał i w ogóle popijał browar. Nie już, to, może wierzę, położyć, to może się położyć na to kolanach to jeszcze. Może się położyć z tabletem, nie? No. Wiesz, ja, myślę, że, ja myślę, że na pewno jakieś tam pole dla, dla tych hardkorowych gier jeszcze jest i to duże, natomiast, natomiast to nie jest taki przypadek, że gry, w których krótkie sesje się zazwyczaj gra, że mają dużo większe branie niż takie gry, w które się dłużej trzeba grać po prostu. Nie, no. to, Jasne, jak tylko... już jesteśmy przy technicznych ograniczeniach, to pytanie do Marka, czy iPad ma techniczne ograniczenia, jeżeli chodzi o liczenie inteligencji i tego wszystkiego, bo to są bardzo skomplikowane procesy i im bardziej skomplikowana by była ta strategia turowa i e, generalnie jakakolwiek strategia, no to pojawia się problem z wydajnością. Czy wy się spotkaliście z tym, czy nie? Tak, tak. Z każdą z sztuczną inteligencją musimy się pomęczyć i mocno tam przycisnąć, bo wiesz, dużo tej sztucznej inteligencji, tam jest taka mechanika, że trzeba trochę takiego brute brut for, forsa zrobić, tak? Po prostu brutalne pewne rozwiązania, szukanie i nie da się po prostu wszystkich tutaj przeszukać ścieżek, chociaż na PC ci się da, czy na Macu, tak? Natomiast niestety urządzenia mobilne jeszcze nie nadążają tak dobrze. Też nie doradzą sobie, jak jest bardzo, dużo alokacji, a w przypadku planszówek takich złożonych jest sporo tam jednak różnych dziwnych bytów kręcących się cały czas i fajnie sobie takie symulować różne scenariusze. I to też tam zażyna mocno mobilne urządzenia, bo bateria się tylko kończy. Tak? Szybko, wiadomo, każda lokacja tam jakaś nawet wydaje się, że mikroskopijna, ale suma summarum e, zabiera sporo baterii. Na przykład na Euroshima szczególnie na Androidach, to tam ludzie trochę się wkurzają, jak się zaczynają czuć, że szybko im grają, grają, a to widzą naraz baterii nie ma tam w, w, widoczną ilość tak, po, po, po jednej grze. A faktycznie tam mielimy mocno, bo symulujemy kilkaset walk równocześnie i, i to jest bolesne. Na iPadzie jedynce jest główny problem, bo tam jest, oni przyoszczędzili z pamięcią. I, ale to tam bardziej nawet się rozchodzi o grafikę, niż o wielkość po prostu bitmapek niż, niż e, sztuczną inteligencję. Mamy, bo w ogóle teraz nadrabiałem, patrzałem w bok, nadrabiałem, co się dzieje na czacie naszym i a propos tego, o czym dyskutujemy, jest tutaj na przykład takie pytanie, czy a co na przykład z takim gatunkiem jak przygodówka na, na przykład na mobilki, tak? I według mnie Walking Dead na iPada na przykład świetnie udowodnił, że dobra przygodówka oczywiście to może być taki oldschoolowy, ten klika to może być taki coś, coś nowszego, tak, połączonego skutereta jak Walking Dead, ale według mnie na przykład Walking Dead na iPadzie sprawdza się świetnie. Ja tylko no. teraz pytanie, czy on by odniósł taki sukces, jakby to nie był Walking Dead. Tak, no to, to, to już mieliśmy taką dyskusję na forum, tak? Ale nie. Ostro, ostro, ostro o tym dyskutowaliśmy. Adrian mocno bronił, że, że Walking Dead do sukces tak czy siak bo jest po prostu dobrą grą, z dobrą fabułą. Nie? No, z jednej strony e... racja, z drugiej strony jednak znowu komuniki, znana marka, serial, to wszystko pomogło. Niesamowicie pomogło tej przedoczyć do mainstreamu, stać się mainstreamem. Ale wiesz, no nie potrzeba mieć jakiejś supermarki, bo akurat przygodówki się na iPadach, na iPhone'ach bronią znakomicie. No kurczę, teraz każda kopa, która wychodzi, to w zasadzie wychodzi od razu też na, na iPada, na Androida teraz też najczęściej. Te gry się po prostu bardzo łatwo na to przenoszą, więc... No a, zaprosić. A co jest właśnie niesamowite w tym, to popatrzmy, że w dobie cen, że w ogóle jak coś jest za dolara, to już jest dzierstwo, bo powinno być za darmo, prawda? jak jest grą każualową, to hopy trzymają cenę. Hopa na iOS-a za 5 dolarów to jest jak hopa za darmo, tak? Ona no, cenę ma w okolicach 8 czy 9. Ale Więc... ciekawe, jak długo. No, trzeba... trzeba... się Kiedyś przebije i tam zrzuci jakąś fajną hopę za dwa dolce, potem za dolca i Dzisiaj rynek skończy, podejrzewam. No zobaczymy, no, ale wiesz, no, ja, ja nie wiem, jakie są dokładnie budżety takiej hopy. tak? Przypuszczam, że one są gdzieś tam w okolicach może 300 tysięcy złotych, czy coś takiego, może trochę więcej. Nie? Ale w momencie, w którym mamy projekt, który, który kosztuje no, na pewno mniej niż pół miliona złotych i, i odnosi sukces na, na, na, i na Androidzie, i na Amazonie, i na, nawet teraz na Windows 8 wydają chłopaki z Artifexu, tak? na tablety i na, i na iOS-ie i są feature i tak dalej i to są gry które są sprzedawane po 7-8 dolarów no to jak dla mnie jak to nie jest że tak tylko powiem ja, tylko że trzeba nisza jeszcze znaczy nisza, nisza, nisza specjalizacja może bo... nie. jeszcze jednej rzeczy trzeba pamiętać jak bardzo mądrze artifex podszedł do sprawy oni dają pierwsze 15-20 minut za darmo Ściągasz sobie grę, jesteś już wciągnięty, przygoda Cię niesamowicie interesuje i już wtedy no, masz wydać, nie wydać, wydać, nie wydać. I przeważnie jednak wydajesz. Więc tutaj znowu zahaczamy o ten model dystrybucji, że dzięki freemium oni się przebili, bo wydaje Widzimy cenę od razu 5 dolarów, no to jest odstraszające, ale widzimy za darmo, screeny super wyglądają, tytuł też fajny, zajawka historii też super, no to spróbuję, co mi szkodzi. Ściągam, gram, gram, gram, wyskakuje pop-up, zapaść, 5 dolców, jeżeli chcesz zobaczyć więcej, fajniej, prawda? No i łatwiej jest wtedy wydać, bo już widzisz jakoś, e historia cię wciągnęła i to wszystko powoduje, że oni nie odnieśli niesamowity sukces, czego pogratulować zdecydowanie, prawda? Tak, ale tak naprawdę, no to ciężko to freemium nazwać. No to jest wersja demo po prostu. Ale Do... ja tu się zgadzam, że przygodówki mają jak najbardziej duże. W ogóle każdy gatunek, który nie jest casualem, ma większą szansę się przebić niż po prostu stutysięczna gra casualowa, o ile nie ma jakiegoś innowacyjnego pomysłu zupełnie. Tak to kupujesz, na ślepo atakujesz po prostu jakiś los loterii po prostu kupujesz. Natomiast w przypadku każdej niszy, czy to gra niszy, czy gatunku, powiedzmy, jakiejś specjalizacji, planszówki, gry wojenne, gry jakieś takie bardziej, nie, nie mówię jakieś super hardkorowe, tam nie wiem, Europa Universalis czy jakieś tego typu e, gry, ale strategie e, turowe i przygodówki powinny się powinny zaskoczyć tak? na, na, na, na iPadzie. Oczywiście to nie jest takie proste, tak trzeba tą grę jeszcze zrobić, ona musi być ciekawa, ona musi być wykonana porządnie, wysoka jakość, tak? dobra grafika, efekty dźwiękowe. Często jeszcze w takich grach ludzie od razu chcą multiplayer, a to jest kolejny, kolejny jakiś czas pracy. To, to nie są łatwe rzeczy, to się łatwo o tym mówi, ale to ciężko zrobić. ale problem, problem z tymi przygotówkami, z schopami jest taki, że akurat trochę, trochę ten temat jakby śledziłem i no i tam po prostu już jak gdyby jakość tych gier idzie tak mocno w górę, że to, to jest faktycznie mocna, mocna jak gdyby jak część tego rynku. Faktycznie te gry są droższe niż, niż pozostałe i faktycznie mają swoją jakąś tam bazę klientów, natomiast ich jakość ciągle idzie do góry. Myślę, że dla małego studia, które dopiero zaczyna, jakość tych hop, które wychodzi tam od G5, powiedzmy, to jest coś nie do przeskoczenia. To, to już znaczy... nie jest... Tutaj się to akurat zgadzam, bo, Tak, tu się zgadzam, aczkolwiek... Um, A jeszcze mamy, słuchajcie, chodzi... przygodówki to. point and click, tak, które też się nieźle odnajdują i całkiem nieźle sprzedają. Jest na przykład, nie pamiętam, teraz wleciało mi to wydawnictwo, co Blackwell serię robiło, taka tak? ono już oczywiście ma markę i zrobiło sporo gier, ale kiedyś, można przeczytać wpis na blogu tego gościa i on się kiedyś odrzegiwał, że nigdy w życiu nie zrobi swojej, nie, nie, nie przejdzie na iPhona, na iPada, bo to też nie opłaca, bo tam się nie sprzeda. Ostatnio na blogu się pojawia, że wszystkie jego gry po kolei będą przenoszone na, na iPada, bo się przekonał, tak, bo uważa, że widzi nie wiem, czy widział jakieś statystyki, przygodówek, czy co, ale stwierdził, że jednak warto, tak. Zresztą jest rozpoznawalne, już, to, to, to, to tym bardziej. Łukasz, przerwałem Ci, przepraszam. Nie, nie, nie, nie, szkodzi. Ja chciałem powiedzieć, że a propos tego też losu na loterii, bo na przykład jaka jest, przynajmniej co my się staramy w Unshare Studios, tam dużo nie można powiedzieć, bo to na razie jeden produkt, robimy drugi, ale na przykład stwierdziliśmy, dobra, jak się przebić z match free? Przykładowo, tak? Tak na przykład mogliśmy wziąć równie dobrze, nie wiem, jakiś inny super gatunek typu Runner, typu, typu Tower Defense, jakkolwiek to są gatunki, które są bardzo mocno, bardzo mocno już obsadzone nie? Na, na mobilkach, ale wbrew pozorom, gry wysokiej jakości z tych gatunków nie jest wcale aż tak wiele. W ogóle nawet bym powiedział, że gier bardzo wysokiej jakości na mobilkach tak naprawdę nie jest wcale aż tak dużo i fakt, że myśmy wypuścili to na razie tylko na meganisze, na której się łatwo było przebić, tak, na Windows Phone wypuścić grę jest dosyć łatwo zostać dostrzeżone, bo to jest w tej chwili mały rynek, no i też z automatu się na nim dużo mniej zarabia niż na innych, ale łatwiej się przebić. I na przykład, mimo że my zrobiliśmy grę, która jest dokładnie, jakby, no tam innowacji jest naprawdę niewiele, troszeczkę w mechanice, ale generalnie rzecz biorąc to jest po prostu match free, no ale jednak jesteśmy fajni i za muzykę, i za grafikę, i nawet za design, co jestem zszokowany, bo, bo tam, ten ale generalnie ocenowo bardzo, bardzo, bardzo dobrze, tylko że właśnie, na jaki, jaki problem żeśmy natrafili? W związku z tym, że myśmy wykręcili tak dosyć tą jakość w bardzo małym produkcie oczywiście, czyli to było prostsze, oczywiście wykręcenie takiej samej jakości w trudniejszym produkcie to już byłoby nieosiągalne dla nas, no to myśmy nakręcili koszty. I owszem, jesteśmy wszędzie chwaleni, mamy 97% średnią ocenę i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, ale koszty się nam jeszcze nie zwróciły, nie? Może się zwrócą na innych platformach, ale generalnie rzecz biorąc to jest kwestia taka, że te hopy, tak jak mówiłeś Tomek, im się te koszty zwracają i to kilkukrotnie, nie? A mają bardzo wysoką jakość, więc zależnie też od, zależnie też od gatunku, jaki przyjmiemy, to wydaje mi się, że zrobienie na przykład teraz bardzo, bardzo, bardzo wysokiej jakości casuala, może też trafić na taki moment, że owszem, przebijemy się i nawet się ta gra dobrze sprzeda w jakiś tam obiektywnych kryteriach, no ale będzie za droga, żeby się, ta jakość się nie, nie zwróci, może się nie zwrócić. Znaczy, mnie się wydaje, że wysoka jakość to jest taki podstawa, tak? Że jeżeli nie chcesz zrobić gry o wysokiej jakości, to w ogóle nie ma sensu się bawić, bo to jest to jest punkt wejścia, o tym to nie ma co dyskutować. Po prostu jest tyle chłamu, że ludzie po prostu zwrócą uwagę tylko na całkiem tam, no okej, okay, może nie jest dużo, ale ich tam 10 co, co tydzień się pojawia, wysokiej jakości gry na przykład. Tak? W New and Not Warfy całkiem dobrze zrobionych, z porządną grafiką. A więc kto tam będzie się w ogóle tracił czas na, na słabej jakości zrobione gry? tak? Tak, ale mi się wydaje, że to nie jest kwestia binarna. Mi się wydaje, że to jest kwestia wyrażona w złotówkach. Proszę moim zdaniem nie jest dolarna. Dolarna. To lepiej się zająć po prostu czymś innym. Pytanie, Teraz pytanie, gdzie leży granica? Czy granicą jest 8 miesięcy developmentu na za dolara? Czy granicą jest 3 miesiące, 4, a później rozwijanie, jeżeli chwycimy? Jak tu celować? To zdecydowanie łatwiej odzyskać 10 tysięcy dolarów niż na przykład 30 tysięcy dolarów, prawda? Więc. W tu jest zabawa to zabawa jest... właśnie. Ale cel, cel jest taki, że musi być wysoka jakość, no bo bez tego no, nie ma sensu teraz w App store startować w ogóle. Wam Ambroicie jeszcze szansę, szansa dosyć... z jakimś innowacją, przebić się bardziej z pewnym gatunkiem niezagospodarowanym, ale na App store... Z tą jakością to też jest, no... To jest dosyć subiektywna sprawa, co to znaczy wysoka jakość gry. Natomiast yy trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że duzi gracze wchodzą na ten rynek i na przykład, jeżeli jeszcze jakiś czas temu miało sens na przykład usiąść tam powiedzmy... teraz jesteśmy live i hmm. próbuję nie mamy jeszcze żadnych widzów próbuję czym skończyliśmy? Można na tym poprzednim filmie puść po prostu w komentarzu link do nowej części. Tak, tak, tak, puszczę właśnie. Taki mam zamiar, już właśnie tą ogarniam. Jeszcze na Facebooku poinformować. Rodzina. To, to nie można komentarzy dawać. Trzeba być. Tak, to wiecie co, może wy rozmawiajcie, bo ja tu muszę technicznie to ogarnąć, żeby ludzie nas... ten. Już mamy trzech viewerów, więc możecie mówić. Dobra, bo ostatnio było o tej jakości gier i nie wiem, co tam się załapało do poprzedniej części. Mamy opóźnienie pracy. jakieś 5 sekund, więc ty mówiłeś ostatnio, więc Okej. Okay, ta ja... jakość jest względna. Myślę, tak, że, że jakość jest względna i że małe studio nie do końca się może porywać na robienie jakiejś mega gry z mega jakością, bo po prostu czeka EA, Epic i Ubisoft, żeby że w każdym momencie może po prostu przyjść, wziąć jakiś mały zespół, 400 ludzi i zrobić po prostu taką grę, która połowę indie devów z App Store zmiecie. No jest. ale dokładnie się z tą zgadzam, dlatego właśnie najwięcej takich firmy jest właśnie w casualu, że od razu musisz rywalizować z Raymanem i z Ubisoftem, tak? A, no to jest ten problem, a póki nie ma paradoksu, chociaż już się kręci, a więc twórcy na przykład właśnie z Europy a, czy kilku innych gier już tam się przymierzają i parę tytułów chcą wrzucić w najbliższym czasie, a więc y, warto realizować się właśnie w tych, tych miejscach, gdzie, mhm. gdzie, gdzie jeszcze nie ma tych dużych graczy i można to się i... przebić. Jeszcze jest druga rzecz, bo jak dzisiaj patrzymy na właśnie Angry Birds, czy jakąś inną taką dużą, fajną grę, którą wszyscy znają i lubią, to widzimy stan tej gry w zasadzie po kilku latach developmentu. Te gry wychodziły 3 lata temu, 4 lata temu. Nie wiem jak, jak wszyscy, ale ja na przykład pamiętam jakieś stare wersje tych gier i one nie były tak wypasione jak są dzisiaj. Angry Birds miał chyba jeden epizod tylko i w nim tam, nie wiem, 30 czy czterdzieści plansz na przykład, i nie było jakieś takie super szokujące swoją jakością. Tam naprawdę mnóstwo mnóstwo spoliszowania doszło już w momencie, jak ta gra stała się popularna. I wydaje mi się, że to też jest dużo bezpieczniejszy kierunek, czyli po prostu wybadać, wybadać teren, sprawdzić, czy, czy temat na grę się przyjmuje. Jeżeli się przyjmuje, to wtedy można iść już na pełną parą, wydawać update'y, jakieś tam dodatki, DLC-ki ale nie ma co chyba się pakować zwłaszcza dla małego studia w jakąś tam wielomiesięczną produkcję gry która może wtopić no z jednej strony masz dużo racji z drugiej strony core gry musi być dopracowany, musi być dopieszczony, bo niestety rywalizujesz nie z Englibersami sprzed trzech lat, tylko z englibercami. A tak i nikt ci nie, nie, nie powie no każdy ci powie, znaczy się przepraszam, wróć do nas za trzy lata, jak wypieścisz, wygładzisz to swoją grę. No, albo pomysł. Nawet troszeczkę niedopracowana gra, troszeczkę nie, nawet nie wyglądająca, jakoś super, tak jak ostatnio Tomago odświeżone. Przecież tam grafiki praktycznie nie ma, sprzedaje się w setkach tysięcy egzemplarzy. Nie pamiętam niestety nazwy tej gry, ale pomysł zwyciężył. Draw fig". tam też nie ma wiele grafiki. Cały ten interfejs użytkownika, taki super dopieszczony, doszedł dużo, dużo później, jak już do połaty swoich e, użytkowników, a w tym, na samym początku, dzięki pomysłowi zyskała to, to swoją popularność, więc jeżeli nie nawet dopieszczenie, to myślę, że pomysł powinien dać tą szansę na pokazanie się większej publiczności. Jeszcze, jeszcze jest taka fajna rzecz, której sobie przypomniałem a propos właśnie działania w niszy, można powiedzieć, albo jakichś takich e, w takich specjalizacjach, gdzie, gdzie gracz wie, że jest, że, ty, że te gry są wyjątkowe, tak, że ich jest mało, to jest to, że gracze bardzo doceniają takie gry. I nawet jeżeli masz tą wysoką jakość, no to jako małe, niezależne studio, um, na pewno sporo błędów nadal ta gra ma, tak? Nie, nie wszystko da się zrobić. Nie, nie, nie masz takiego, e, takiej ekipy, która tam testuje tę grę, jak, jak ma przedłuża firma, ale oni są po prostu e, wybaczają, bardzo dużo wybaczają wierni gracze. Oni wiedzą, że dostali coś od, od ciebie, czego... No, jeżeli ciebie nie będą wspierać, to, e, to po prostu nie będą takich gier, nikt więcej nie będzie takich gier robił. Konkurencja jest na tyle mała. I oni wszystkie... E, po pierwsze, stawiają ci wysokie oceny, co jest bardzo ważne, jednak... E, we wszelkich wszelkich tam, żeby mieć dobre recenzje po prostu w, w App AppStorze. stawiają ci wysokie oceny, wiele sta, są w stanie wybaczyć, a poza tym podsyłają, są tacy komunikatywni, podsyłają ci wszystkie, feed, bardzo taki dokładny, szczegółowy feedback, coś źle działa, gdzie i tak dalej. Podejmują komunikację. A jeżeli masz klienta takiego masowego, czyli mamy dużo gier takich właśnie jak, jak, jak Angry Birds, no... A gdzie jest ten klient każdy, to może być każdy, to się w ogóle to tam nie liczy, nie cacka, on ci od razu pałę postawi tam e, na iTunesach, e, napisze najgorsze, to nawet się z nie, będzie, nie, nie będzie z tobą komunikował, czy może to jego wina, że coś, nie wiem, miał za dużo aplikacji otwartych na Androidzie i nie wiem, ma za mało pamięci, no w ogóle nie, nie chce gadać o tym, tak? Więc mamy też zupełnie innego, bardziej uświadomionego klienta A w przypadku gier takich troszkę złożonych, co jest fajne, takie coś mi się przypomniało. To jest na pewno fajne w tej, w tej niszy, jednak znowu dotrzeć do tego niszowego klienta to jest niesamowity problem. I z jednej strony, jak, jak się do tego zabrać? Bo gdzie, gdzie o ty grach pisać? Touch arcade, czy tam znajdziemy e, tego niszowego klienta? No szczerze wątpię, tam utoniemy właśnie w tych, między kaderą kolejnymi wątkami, a e, jak wygląda moja wioska farm. Tak, ale jak robisz grę niszową jak robisz grę niszową bo tak, użytkownik Cut the Rope, czy Angry Birds'a czy, czy Puff of Curry, czy, czy, czy Bejewel czy czegokolwiek, on nie czyta recenzji on nie ogląda trailerów jego nie interesują projekty na Kickstarterze on chce sobie na Kiplu pograć w grę na spokojnie, tak? albo ewentualnie jak czeka do dentysty czy gdziekolwiek indziej natomiast gracze tacy właśnie no, może nie niszowi ale bardziej hardkorowi tak? bo tutaj akurat jednocześnie Big Daddy zrobi i dla niszy i robi hardkorowe tak? ale gracze hardkorowi oni szukają produktów, które chcą zagrać tak? i stąd sukcesy na przykład na Kickstarterze takich a nie innych produkcji stąd sukcesy na Steamie takich a nie innych produkcji to nie do końca jest tak, że Legends of Grimrock Rock oni było głośno po wypuszczeniu Legends of Grimrock Absolutnie, ludzie czekali na Legends of Grimrock i teraz jeżeli robisz dla, dla konkretnej grupy ludzi, ale ona jest mocno sprecyzowana, że ludzie chcą grać w taką typu grę, nie? bo ona jest hardkorowa i uderza w jakiś tam ich, mało tego, bo to jest tak naprawdę nie innowacyjna gra, tylko to jest gra, w którą oni grali 20 lat temu, a teraz mają karty kredytowe, a wtedy piracili. A teraz mają karty kredytowe ich stać, żeby wydać 10 czy 15 czy 20 dolarów na grę, którą oni chcą zagrać, natomiast młode pokolenie hardkorowych graczy odbiera to za wielką innowację, tak, grając w Legends of Gribrock czy, e, czy, czy jakąś inną hardkorową grę. I taka wydaje mi się, taka wydaje taka, się że jakiś procent... Studio, czy małe studio, jakie już jesteśmy przy Kickstarterze, przepraszam, nie idziecie z konceptem fajnej gry, z pomysłem na fajną grę hardkorową, nie mając znanego nazwiska, jest się w stanie na tym Kickstarterze z tym fajnym pomysłem przebiegać. Bo z tego, co zauważyłem, tam albo znaczy, wygrywają gry, które już prawie są skończone, albo zależy. Co napisku. to znaczy? Zależy, jak zdefiniujesz zwycięstwo. Jeżeli zdefiniujesz zwycięstwo, że to jest Project Eternity i trzeba zebrać 3 miliony dolarów, no to masz rację, bez nazwiska czy bez właśnie jakiegoś dużego RPG i tak dalej, to nie. Ale dokładnie, właśnie wydaje mi się, że 50 tysięcy funtów są projekty Kickstarterowe. 4x na przykład, tak? Hardkorowych strategii, bez żadnych nazwisk zrobionych i tak dalej, które zarabiają, to nie są jakieś oszałamiające kwoty, to są kwoty rzędu 30, 40, 50, 60 tysięcy dolarów, ale to już jest coś, co w przypadku dwóch, 3, 4 osobowego studia, które robi taką grę przez jakiś tam czas, to może być połowa albo nawet więcej niż połowa ich budżetu, tak? Ja, e i, i, I to w tym momencie jest, jest duży boost. I teraz... Tylko, że zauważcie, że o wszystkich produktach, o których my mówimy, to mówimy, znaczy o których ja mówię w kontekście tym hardkorowym, to mówimy o produktach, które już odniosły sukces, czy to na Steamie, czy to na Kickstarterze, ale jednak w produkcjach bardziej PC-owych. Teraz moja teoria, to jest tylko moja teoria, którą mam zamiar udowodnić, mam nadzieję, w ciągu najbliższych tam miesięcy czy lat, jest taka, że jest pewien podbiór tych ludzi, nie jest 100 milionów, ich nie jest może nawet 20 milionów ale jest parę set tysięcy czy też parę milionów ludzi, którzy jest w stanie wydać duże pieniądze na grę hardkorową na przykład na tablet. Myślisz, i... że się uda sprzedać grę za na przykład 15 dolarów na iPadzie? Nie, absolutnie. Ale Jest taka gra, Apple ale... ale... Academy za 20 dolarów sprzedaje się świetnie, jest grą wojenną. I ciągle jest tam, my ją ciągle gonimy, bo ona jest cały czas w grossing, w top grossing, czyli w zarabiających, czy się znaczy, ma dodatki po 10 dolarów. Nie, nie myślałem akurat o 20 dolarach, tak? ale na przykład już o 10 czy o 8 versus casuala, którego będę sprzedawał na przykład za iOS, za, za, za dolara albo za dwa, albo w ogóle w modelu freemium, tak? no to tak, myślę, że, że to jest drastyczna różnica. Znaczy w ogóle to też jest różnica między, bo w ogóle moglibyśmy płynnie przejść, bo już troszeczkę mówimy, do tego modelu właśnie freemium versus pay to play, bo to, to jest też duży temat, a, a dużo użytkowników pytało o niego, o to właśnie, co sądzimy o, o modelach sprzedaży, zależnie też od platform, iOS, Windows, Android, no Android, iOS najbardziej. Padło też pytanie o Amazona. I właśnie, bardzo fajny artykuł ostatnio wkleił na łososiowym z Jakub Majewski, znaczy artykuł, to była prezentacja pod tytułem no co nas czeka w 2013, jeżeli chodzi o mobilki i podsumowanie 2012 roku. I tam było bardzo Parę bardzo fajnych wniosków, jeżeli chodzi właśnie o, o model freemium i model pay-to-play i o bazę użytkowników, kto jest w stanie wydać więcej pieniędzy. I tam była taka teoria, że generalnie użytkownicy, znaczy teoria to było podparte Dykresami sprzedaży, statystykami i tak dalej. Ale teza, jaką nam przedstawili, jest taka, że na tablety ludzie są w stanie wydać więcej pieniędzy. Na tabletach, na gry, na tablety. I to nie wynika bezpośrednio z tego, że, że na tablety gry się wydają większe, czy bardziej skomplikowane, czy wymagają grafiki HD, czy nie. Tylko to, wymaga, tylko to wynika z takiego prostego faktu, że tablety rzadko są oferowane przez operatorów tak? w sieci, na przykład, że tam w orężu kupujesz, czy tam gdzieś indziej kupujesz ten. W związku z czym użytkownik, który kupuje tablet, zazwyczaj wydaje na niego. W znaczy dużo więcej pieniędzy niż na smartfona. Tak? Można za dużo mniej pieniędzy możemy mieć 14-latka bez karty kredytowej, który ma smartfona, a już dużo ciężej o 14-latka, który ma iPada, bo to zazwyczaj mówicie ojciec tego iPada. tak? Więc tu mówimy bardziej o starszej grupie wiekowej ludzi, którzy posiadają te iPady, którzy są zazwyczaj troszeczkę bogatsi i są w stanie wydać więcej pieniędzy na gry na iPadzie. Nie? Um, I to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz z tej prezentacji, bardzo fajna, do której moglibyśmy w sumie przejść do tego właśnie modelu freemium versus, versus premium jest taka, że użytkowników Androida jest wielokrotnie więcej niż IOS-a. E, aktywnych użytkowników, którzy... Ten. I, e, Ale i jak, celem, jak właśnie tych użytkowników jest znikoma? Może nie, no właśnie, to właśnie nie jest znikoma. Właśnie to jest to, że ona jest... Pierwsza jest coraz mniej, coraz bardziej znacząca, co zresztą potwierdzi, potwierdzał Marek na forum, pewnie się zaraz wypowie a propos sprzedaży Android iOS, ich produktów, że to jest coraz bardziej wyrównanie, ale o co chodzi? Na iOS-a ciągle mają ludzie, znowuż bardziej zamożni, monetyzacja jest łatwiejsza na ios nie? ludzie więcej wydają pieniędzy na iOS-ie. I dlatego wnioskiem z tej prezentacji było, wnioskiem z tej prezentacji, ja się z tym akurat zgadzam, że 2013 to będzie jak, nie jak pozyskać więcej użytkowników, bo tych użytkowników już jest kilkaset milionów, więcej nam nie trzeba, że tak powiem, to już nie urośnie astronomicznie, to już nie urośnie kwadratowo ta liczba użytkowników, tylko jak ich aktywizować, w sensie jak, jak zrobić monetyzację tak, na tych użytkownikach, jak po prostu wyciągnąć na przykład kasę od tych kilkuset milionów androidów, które są na rynku w tej chwili, tak? na przykład Chiny, Całe, notabene drugi nasz rynek, jeżeli chodzi o sprzedaż na Windows Phone, to są Chiny, e, e, więc Chiny, które są bardzo dużym rynkiem, a które właśnie słynnie ze słabego conversion ratio i z tego, że wszyscy tam grają w gry za darmo, w gry trele i tak dalej, mało kto kupuje. E, jak właśnie ten rynek aktywizować jak dokonywać monetyzacji? Nie? No i tutaj padły takie teorie, że na przykład na Androidzie przyszłością będzie jakaś konsolidacja firm, oferujących frameworki do, do adsów, tak? żeby to było bardziej skonsolidowane, że to w tej chwili jest takie rozlazłe na Google, ale generalnie rzecz biorąc, żeby, żeby zarabiać na reklamach, tak? żeby zarabiać na cross-advertisingu cross swoich produktów. Coś, co pokazało na przykład Montezuma Puzzle, co można zrobić na EOS-ie czymś takim, tak? Pójściem za free, potem przeskoczeniem na reklamy plus nam płatne. I, i, I szokowali nas liczbami. Wydaje mi się, że, że powinniśmy sobie też właśnie porozmawiać o tym, jak aktywizować, jak, jak właśnie zmonetyzować ogromną ilość użytkowników, która jest. No, ale nie ma z tego zysku, no bo co z tego, że naszą grę ściągnęło, czasami się tam ludzie cieszą, tak ja tego nigdy do końca nie rozumiem, co z tego, że się ktoś cieszy, że naszą grę ściągnęło 6 milionów ludzi, jak nie mamy z tego złotówki, tak? Ja może jestem materialista zły i brzydki. No, ale robimy, robimy gry, robimy je raz, że z jednej strony dla przyjemności z przekonania, ale z drugiej strony, no, kasa musi się zgadzać, prawda, nie, nie, ma, nie ma co ukrywać. Moim zdaniem z jednej strony dobra, zbalansowana monetyzacja powinna nam zagwarantować to, że przy ściągnięciach na poziomie 2 milionów może te 10-15% nam coś rzuci, to jest raz, to jest delikatny i fajny sposób, ale no niestety yy, Czasami trzeba się zastanowić, czy nie robić chamskich, brutalnych sposobów pod tytułem wyskakująca reklama znienacka, że przez przypadek jak ten użytkownik wyklika nam te dolec, czy tam dwa, no, ale przez przypadek, no, bo za wyświetlenia nie płaci, płacą wszyscy za kliknięcia. Pytanie, co jest lepszym sposobem, moim zdaniem nie ma, nie ma dobrego i jednego pomysłu na to. Z jednej strony zjedzą nas z oceny, jak będziemy mieli chamską reklamę, z drugiej strony coś tam zarobimy. Na iOSie wydaje mi się dobry model freemium zadziała reklamami, bym użytkowników tam nie bombardował. Android no tu jest troszeczkę gorzej ze względu na piractwo i tu bym raczej opierał swój biznes na, na reklamie. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak to się sprawdzi w praktyce przy naszej następnej grze, przynajmniej przy, przy dwarfa, które y, dzięki Artifexom trafią w najbliższym czasie też na Androida. Nie wiem, jak się tam to sprawdzi, ale no, no, no zobaczymy. To znaczy Dwarfy tam nie będą aż tak zbombardowane reklamami, raczej ta gra będzie z kategorii tej y, zbliżonej do iPhone'a, czyli pozbawiona na, na tarczywych reklam, ale pewnie jakieś tam się pojawią, żeby choć trochę y, ograniczyć y, straty związane z piractwem. Co do tych 6 milionów darmowych pobrań, to też moim zdaniem nie można na to patrzeć, że to jest jakaś tam strata kompletna kasy i czasu, bo 6 milionów graczy, która, która ma już tą naszą grę, to co najmniej jest świetna baza do tego, żeby promować naszą następną grę, która jeżeli już będzie płatna, to będzie miała od razu jakiś tam widzów powiedzmy, którzy się dowiedzą o niej, jakaś tam część tą pierwszą naszą grę odpali ponownie i na pewno tak łatwiej będzie dojść do, do tych graczy, którzy będą chcieli zapłacić, niż od razu z pozycji małego, nieznanemu nikomu dewa wyskoczyć do graczy i od razu chcieć od nich kasę z góry powiedzmy. No Tylko, że zakładają, że znowu mając te kilka milionów pobrań, przynajmniej połowa zostawiła tą naszą grę na tym telefonie, prawda? że po pograniu pięciu sekund z grę darmową nie, nie to nie dla mnie, bag do kosza, prawda? Czyli zakładamy znowu, że komu się ta gra spodobała, więc... Ale jest bardzo śliński temat, nie ma na ten moim zdaniem jednoznacznej odpowiedzi, trzeba bardzo delikatnie z tym eksperymentować. Z jednej strony liczyć na to, że użytkownicy docenią, z drugiej strony jakoś się zabezpieczyć przed piractwem. Znaczy, wiesz co, tutaj taką ważną rzecz powiedziałeś, że to jest tylko jeden z modelów biznesowych znaczy mamy kilka modelów biznesowych i sobie wybieramy ten, który nam odpowiada one wcale nie są sobie równe Tak, znaczy w sensie nie, nie każdy nie, jeden z nich nie jest jakiś mega lepszy, Tak, ciężko powiedzieć właśnie o to chodzi, a więc lepiej właśnie posługiwać się takim modelem, w którym sami wewnętrznie wierzymy, ja na przykład nie lubię bardzo freeplayowego takiego modelu właśnie e, gier szczególnie właśnie facebookowych albo takich darmówek na App Store to sam, sam tego nie lubię. A więc ja nie chcę się tym kierować, szczególnie, że takie gry bardzo często cały design gry jest oparty o to, żeby tą kasę wyciągać. Czyli... Nie, chcesz zrobić fajną grę i teraz zamiast zrobić fajną grę musisz myśleć nad całym mechanizmem orane ona tutaj tutaj muszę zrobić jakiś element gry tak żeby gracz był zmuszony do kupienia czegoś tak cały design jest podlega stronie biznesowej za mocno tam jest ja wolę model biznesowy którym którym wierzę którym jest właśnie tania gra na przykład niska cena plus dodatki, tak? tylko dostajemy fajną, fajną zabawę, mamy za tą wejściową cenę, dużo możemy się pobawić, a dodatki oferują jeszcze więcej. Taki klasyczny model do mnie przemawia jako gracza i, i widzę, że działa też. No, na pewno tak. To jest... I też wskazani graczowie, że zapłaciłeś za grę nam tego dolara, ale słuchaj, mamy dla ciebie propozycję, dopłać nam jeszcze dolara dwa, i ci damy naprawdę dużo fajnych rzeczy. Oczywiście możesz to grać, to jest dalej grała pełną funkcjonalność, ale delikatne zasugerowanie graczowi, że może jednak warto by było e, nas pomóc, nie narzucamy się dajemy coś w zamian, coś ekstra, prawda? No, czyli nie season pass za 10 dolarów, za 7, tak jak niektórzy potrafią, tak patrząc na app store i wtedy dostaniecie wszystkie dodatki w najbliższym czasie. Nie, zróbmy season pass za 2-3 dolary, to i tak cię nam zwróci, bo jeżeli zakładając, że każdy użytkownik ma przyjaciół, znajomych, no to łatwiej mu będzie polecić naszą grę. Słuchajcie, graj za dolce, ale dorzuci się dwa dolary i macie kurczę, super, tyle ciuszków na Facebooka sobie możecie wrzucić, jak ta wasza gra wygląda, plus jakieś tutaj dodatek, dodatkowe poziomy, coś tam, coś tam. to Dużo inaczej brzmi, jak gra dolca kosztowała, ale musiałem grać w nią dwa tygodnie, żeby się dorobić tego stroju dla mojego tam, nie wiem... Postaci, no, ale właśnie to przez dużych graczy robione gry nawet się nie da nie płacić, tak? są tak zrobione, nie wiem, teraz grałem ostatnio jakiegoś tak Simpsona sobie tam klikałem, jest nowa gra tam na iPadzie, na. Czołówko. oczywiście sprawdza się, tak? ten mechanizm się sprawdza, jest chyba na drugim czy trzecim miejscu w sprzedaży i tylko, że tam jest to tak zrobione, że mógłbyś czekać, nie wiem, całe życie i nie, zarob, nie zdobędziesz pewnych rzeczy, musisz zapłacić, to duże pieniądze. Tam się kupuje te pączki takie i, i żeby zbudować nowe budynki, cokolwiek, musisz się od razu ja czuję taką że ta gra to jest jakiś kompletny bezsens, no to ja tam wydam trochę pieniądze i ją skończę, no to o co tu chodzi? Gdzie tu jest frajda? Gdzie tu jest jakieś wyzwanie, że ja mogę coś, nie wiem, mieć wpływ na tą rozgrywkę? Szczerze ja, znowu, gdyby no, mądrze to zaplanowane, pewnie łatwiej by ci było przełknąć tego dolara czy dwa dodatkowe, to, prawda? To, to zależy od czy... wykonania. Patrzcie na takiego puzzle crafta. Oni są w, no, ale właśnie to, oni, to jest idealne. Możesz grę skończyć bez to, płacenia. Oczywiście, ja, znaczy, ja może... To nie jest coś czego należy być dumnym, ale ja Arstanę nie dałem ani złotówki, bo akurat udało, się, akurat udało mi się ściągnąć grę za darmo, bo już była za darmo i tak grałem sobie w tą grę ja byłem przygotowany na zapłacenie pieniędzy, na zasadzie no, trzeba będzie to zapłacę, tak, dobra gra, ale grę skończyłem. Po czym sobie myślę, no to dobra, coś chłopaki schrzenili na pewno, nie? No po prostu, no jak oni mogli przejść na free w takim modelu, gdzie nic tam nie trzeba kupić. Wchodzę na App ani, patrzę i o swoim nie wierzę? Oni skoczyli w grossing w momencie, w którym przeszli na free to play, tak? Ale bo ludzie nie czują tam, że tak powiem, że developer siedzi za ich plecami i wysysa z ich karty kredytowej kasy. to jest na zasadzie daliśmy wam fajną grę, dopracowaną, zagrajcie, chcecie, to nam do pól i my będziemy zadowoleni, wy będziecie zadowoleni. I to działa na ludzi w właśnie chyba bardziej czasami niż takie chamskie wysysanie pieniędzy. Ale znowu, żeby zrobić Myślisz. grę freemium, to raz, że, tak jak tutaj mówiłeś, Tomek, że design tej gry musi być w dużej mierze podporządkowany temu, ale poza tym nie, nie wierzę, że a, sorry, to ty mówiłeś, Marku. Ale poza tym, no musi być jakieś wsparcie od wydawcy. To nie jest rzecz, jaką indie dev sam z siebie usiądzie z Excelem i sobie wyliczy, jak to ma zrobić. Wydawcy już po prostu tych gier tyle, tyle przerobili, mają już takie statystyki z setek milionów użytkowników i są po prostu w stanie jakoś realnie oszacować, co w którym momencie gry powinno być płatne, bezpłatne, żeby wyjść na swoje. A, a dla indie deva takiego małego studia, zrobienie tego typu monetyzacji moim zdaniem jest nierealne, biorąc pod uwagę to, co teraz jest za darmo dostępne w App store. Nie, no to jest po prostu bardzo trudne zadanie, na pewno. I teraz przechodzimy płynnie do tematu, czy wyjść z wydawcą, iść z wydawcą, czy iść samemu. A jeszcze mamy ten taki biznesowy model, że po prostu sprzedajemy części, tak, odcinki, to jest jakiś wariant, tak, chociaż wariant kupowania, tak, płacenia za grę. To jest ciekawe. Znaczy w ogóle jest yy, yy, taka, znaczy to nie jest teoria, bo to potwierdziło kilka osób, tak. My jeszcze tego nie sprawdziliśmy, będziemy to testować, zobaczymy. Ale generalnie rzecz biorąc i na podczasy, yy, nieważne czy, właśnie nie w takim modelu free-to-play, jak Marek mówi, że nie lubi, że, że tam zmuszają nas do zakupu czegoś, yy, tylko na zasadzie Mamy na przykład grę pełną wersję i pełna wersja kosztuje załóżmy 2 dolary, tak? I mamy wersję light na Apple, to w Grossing lepiej wychodzi, suma summarum netto, lepiej wychodzimy na tym, jeżeli puszczamy grę za darmo, w której jest, jak gdyby demo, w której odblokowujemy wewnątrz jako i podczas grę za 2 dolary, tak? Jest jakaś psychologiczna blokada, że jest ten jeden klik mniej, bo jesteśmy już w tej grze i za te 2 dolary możemy odblokować pełną wersję jest to dla userów łatwiejsze i lepsze niż na przykład osobno ściąganie demo i osobno kupowanie gry. Nie? I jak w ogóle w tym modelu free-to-play i w ogóle wina podczasów, jak wiele jest z psychologii, z tego, gdzie umieścić przycisk buy, tego, czy jesteśmy na halni, czy nie jesteśmy na halni, po której misji, w którym momencie i tak dalej. To jest tak naprawdę sztuka, w cudzysłowie, którą wiele firm wykręciło bardzo wysoko, um, w ogóle kiedyś swego czasu, oni teraz już na szczęście podupadli, ale Zynga była w tym mistrzem, która w ogóle nie zastanawiała się od strony designerskiego, jak to zrobić, tylko eksperymentowała i patrzyła na wykresy. Jak wykresy im wchodziły wysoko, to mówili, ok, coś robimy dobrze, idziemy w tym kierunku. Oni sobie mogli na to pozwolić, bo mieli wielomilionową bazę użytkowników, więc mogli robić, że tak powiem, te testy na żywo. No ale to pokazuje, jak jak duża różnica może być w zarobku w ogóle niezwiązanym z jakością gry, w ogóle. Tylko nie, no, z zmieni... tym, gdzie damy baton by, czy w którym momencie, czy w jaki sposób właśnie zmonetyzujemy gracza. Nie, nie no mówię, to już się przemienia robienie fajnej gry w taką w, w obuzów, w których tam próbujesz napaść tego użytkownika i go obrabować gdzieś tam. Może mu tam e, przesunie się palec i wceluje i niechcący zapłaci wyda 500 dolarów na jagody, e, smerfo jagody. Tak, właśnie... tak to, to działało, dopóki iMac to... no. za, za, zablokowało. Dobrze z... działało, no. <laughs> to dobrze działało. Ale jest jedna rzecz jeszcze taka fajna, jeżeli masz płatną, płatną wersję, szczególnie ważna właśnie chyba w App AppStorze nawet tak najbardziej, w Androidzie też działa, ale trochę mniej, trochę gorzej, to są to, że jeżeli masz płatną aplikację i to taką nie zadolca, tylko trochę większą i u nas to bardzo dobrze działa, to są wszelkie promocje, tak, że możesz robić regularnie, obniżać cenę, bez powodu, ale tam, nie wiem, co miesiąc, co parę, co jakiś czas, i mnóstwo użytkowników y, widzi, widzi tą obniżkę, dlatego że są zapisane na zapisanych, zapisani są na serwisy agregujące, y, na jakieś aplikacje, które im dają tam notyfikacje o tym, że nastąpiła obniżka, jest promocja, i wtedy mnóstwo ludzi sięga y, sięga po, po, ten, po tą grę. Naraz sprzedaż ci przez kilka dni skaczy o tam 1000% na przykład do takiego normalnego dnia. I na pstorze to u nas działa świetnie, jesteśmy bardzo z tego mechanizmu zadowoleni i jeżeli byśmy mieli grę za darmo, no to to by na pewno nie działało. tak? No, wypuszczając grę za darmo stawiamy tak na ba, idziemy bardzo w w tym momencie, bo właśnie rezygnujemy z tego modelu promocji. Nawet ba, powiedziałbym, że wypuszczając grę bez in appów dobrze skonstruowanych za dolca i później robiąc promocję za darmo, tak. też strzelamy sobie stopę. Takim fajnym początkiem wydawać by się mogło, że to jest dolar 99, ewentualnie nawet ryzykować z trzema dolarami, tylko znowu to się za, można zastanowić, czy to nie przesada prawda? Nie mając zawartości za trzy tak, dolary. Tylko zauważcie, że większość tych mechanizmów, o których tutaj mówimy, działa w momencie, w którym mamy już bazę użytkowników, mamy jakąś widoczność na storze. Tutaj można w sumie płynnie przejść do tego ostatniego pytania, które w zasadzie zostało no, tylko jeden topik zadany przez, przez ludzi z zewnątrz. E, czy warto iść z wydawcą, czy nie warto iść z wydawcą? tak? E, zależnie też od platformy. E, bo tu jest kwestia taka, że żeby promocja zadziałała, e, czy żeby inapy dobrze zadziałały i tak dalej, no to to działa, tym lepiej im jest większa baza tych użytkowników, tak? Inaczej zadziałają pewne mechanizmy, jak się ma 50 tysięcy użytkowników, inaczej zadziałają, jak się ma 2 miliony aktywnych użytkowników i coś zrobimy, nie? Ehm, Ale co teraz jeszcze... pytanie, jak tam podskoczyć na początku, no bo są takie firmy jak Vivid na przykład, ehm, to nie jest Indie oczywiście już od, od, od bardzo dawna, ehm, ale robią na mobilki, tak? Ehm, tylko i wyłącznie z tego, co wiem w tej chwili, robią tylko na mobilki, chociaż tam się przymierzają do Xboxa. Ehm, i oni na przykład już gadają bezpośrednio za Applem. Oni nie potrzebują wydawców, tak? bo oni mają za zagwarantowane, wydamy, wydajemy realboxing, jesteśmy feature przez dwa tygodnie, jest ustalona data, wszystko gra, tak? bo mają już te kontakty bezpośrednio. Ale takie Indie Development Studio, to nie ma maila... E, e, Indie apple tak? i tam wysyła, jak chcesz być featured i my się do ciebie odezwiemy. To jest taki wabang, albo nas dostrzegą, albo nas nie dostrzegą. Teraz idąc do wydawcy, znowuż zwiększamy szansę tego, że nas, że na przykład, zależnie od kontaktów wydawcy, na przykład będziemy featured albo nie będziemy featured, bo osobiście w inne, rzeczy, w inne kwestie marketingowe, w przypadku gier, w przypadku przynajmniej casualowych, to tam to, że nakręcimy sobie 2000 użytkowników na Facebooku, czy, czy że tam puścimy coś na YouTube i tak dalej, to w przypadku casuali, no widoczność na storze to jest, to jest podstawa, widoczność na storze, tak? To nie dotyczy hardkorów, ale na pewno casuali. Więc tutaj chodzi o to, czy być, zwiększa szanse na bycie featured. No ale oczywiście w zamian za jakieś tam za udziały, tak? Czy to jest w zyskach, czy to jest 40%, czy to jest 20%, czy to jest 30%, zależnie jak, jak duży wydawca, jak się dogadamy. Ale co... To znaczy wydawca to Finchart nie jest możliwość, to to no. jeżeli można. Wydawca to jest nie, to jest jeszcze niesamowite wsparcie w procesie developmentu. To jest doradztwo na wydawca przede wszystkim nie jest związane emocjonalnie z naszą grą. My robimy naszą grę, nam się wydaje, że ona jest super tak dalej. Wydawca ją bierze na, do siebie, na QA na focus testy i nagle się okazuje, że to nasza super, fajna gra wcale taka super nie jest i trzeba na nią bardzo dużo pracować. Na przykład no my wydajemy przez Artifex i gdyby nie Artifex to ta gra nie wyglądałaby tak dobrze nasza jak obecnie wygląda. Artifex nam bardzo dużo pomógł, bardzo dużo nas nauczył jak robić gry tak naprawdę. Ale Artifex nie był waszym wydawcą, właśnie o to chodzi. Artifex znaczy, bo wydawać na pc i jest Tak, naszą tak, tak, tak, tak. Ale właśnie chodzi o to, że tutaj to była taka relacja z Artifexem, była taka właśnie, tak jak mówię, bardziej nawet jakiegoś takiego, nie wiem, dodatkowego, jak gdyby producenta zewnętrznego, który Wam pomagał, tak? To jest troszeczkę inna relacja, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest wydawca jak idziesz do Chillingo, tak? Idziesz do Chillingo i. i e, Oni i, też doradzają. Tak samo, my mamy wydawcę oprócz tego jeszcze na iOS-a y, amerykańskiego, Forest Moon Games. I, tam jego feedback był bardzo cenny. Oprócz tego, że on w jakiś tam sposób zrobił to, że byliśmy feature, cały czas prowadził nas przez proces developmentu i Mówił, to zróbmy, to zróbmy, to, to dajmy, to, to się może nie przyjąć i tak dalej, i tak dalej. To też nie było tak, że daliśmy mu grę, masz, wydaj, yy, mamy, yy, mamy sprzedać 100 tysięcy sztuk. No tak super nie było. No, to on stawiał nam wymagania, to on zanim podpisał mowę, e, dosyć długo nas gnębił. E, to tak też nie jest łatwo. Wydawca sobie nie weźmie byle krapa za przeproszenie. Z fajnym produktem do wydawcy. Wydawca codziennie dostaje 1000 maili z propozycją nowej gry. Z tym, że wydawca może dać tylko sfitcherowanie gry, to też nie jest do końca prawda, bo na przykład ważnym mechanizmem jest cross-promo, czyli zwłaszcza jeżeli wydawca ma jakiś określony profil tych gier. Jeżeli na przykład jest wydawca, który robi hopy i mu zaoferować dobrą hopę, no to już na starcie gracz, który jakąś tam inną grę tego studia ma, to albo odpalając ich grę, albo śledząc jakiś ich profil, bo wie, że już ten wydawca wydał ileś tam gier, które mu się podobały, od razu jesteśmy w stanie trafić do znacznie szerszej publiczności. Tak samo jakieś inne rodzaje gier, jeżeli są wydawcy, na przykład którzy wydają bardziej jakieś arkadówki, czy takie casuale. Natomiast, yy, yy, natomiast właśnie... Yy, Featured na, na storze to nie jest wszystko, no. no. właśnie nie zgodzę się z tym. Featured na storze to jest wszystko. Bo yy, gracz, który gra na Giblu, jak to było powiedziane przed chwilą, on nie, nie wchodzi na Touch Arcade, on nie wchodzi na Pocket Game. Nie, nie, ja nie mówię o Touch o, Arcade, tylko taki... patrzy nowości z tego tygodnia, ikonka fajna, dobra, kliknę i tak dalej. Dopiero wtedy ten... Ale wiesz, to też nie do końca, bo ja... Znaczy, no też nie mam jakichś tam super danych, no, natomiast... Łukasz jest tutaj też z nami i jest w stanie potwierdzić, że jak było feature, t... jego gra dostała, w USA, to sprzedaż znacznie skoczyła, prawda? Wiesz, no tak, ale są, są gracze, którzy na przykład nie odpalają tam za często tego App Store'a, bo, bo się spodziewają, że tam krapie, jest i wirusy i w ogóle zło całego świata, ale mają na przykład swoje pięć ulubionych gier. Jeżeli jesteś w stanie na przykład dogadać się z wydawcą jednej z tych pięciu gier, to w, bo w tym momencie koleś na kiblu po raz setny odpala tą samą gierkę bo już od trzech lat gra w tą samą gierkę i widzi na ekranie startowym że tam się z boku wyświetla że nowa gierka taka jak ta ale w sumie to jeszcze lepsza więc w sumie to rzucaj kasę tylko oczywiście w ekran, a nie do tego kidla I po prostu kup tą grę, bo po prostu ona jest dobra, i kup tą grę po prostu. I taki gracz nie wchodzi na sklep, wchodzi tylko w gry, które tak, znają. Tak, i... To jest... tu mówię o typowym hardcore, nie? To jest, nie, no, czy gracz, który gra tylko w 5G od 3 lat, to jest hardcore. No ja nie kurczę, to... nie wierzę, że te 5 gier to jest wiesz, Cut the Rope i Angry Birds tak? I on sprawdza, co to to rowio zrobiło, tylko i wyłącznie. A nie chciałbyś mieć na przykład promocji Przepuszam, we wszystkich nie. angrybercach? Przypuszczam, że większość y, ludzi nawet nie wie, że to rower robiło, tylko wszyscy kojarzą Chillingo. Nie, no, ale mówię, nie chciałby, nie chciałby żaden z Was reklamy swojej gry mieć na, na planszy startowej do angryberców, dowolnych? No, no tak, ale rower się tym nie zajmuje. To się zajmuje tym Chillingo i Chillingo nie ma aż tak bardzo... Ee, że tak powiem, wypromowanych tych innych figier, Inna sprawa, że to jest taka masa, że głowa boli. Oni ci, jeżeli masz dasz produkt, oni ci załatwią feature i jeżeli tam chwyci, to będziesz miał banerki na Touch Arcade, będziesz miał banerki wszędzie, gdzie w internecie. I to ci na pewno też pomoże, ale jeżeli nie będzie feature do to to zapomni o wysokiej sprzedaży. Ja wam jeszcze powiem, ja jestem taki ze stronnictwa antywydawniczego, e, dlatego, że e, znaczy, wszystko zależy od gry oczywiście. Macie rację, czym gra będzie właśnie uderzała w taką masówkę, właśnie gry każualowe, Moim zdaniem jest tutaj sens sensie podłączanie pod wydawcę, po prostu może ułatwić wiele rzeczy. Tak samo free to, free to play mówiliśmy, że to jest, ja się tutaj zgadzam, że to jest po prostu trudna, trudny system biznesowy i na którym się trzeba po prostu dobrze znać, żeby, żeby tutaj skorzystać coś. A więc też może sens z wydawcą iść. Ale jeżeli mamy jakiś swój gatunek, albo mamy generalnie już trochę na tym na tym w tym sklepie jesteśmy, zaobserwowaliśmy parę rzeczy, to moim zdaniem absolutnie nie ma sensu iść w wydawce, bo obecnie nam dużo kosztów, a jeżeli gra będzie, bo wydawca tak naprawdę mało załatwia, ja obserwowałem kilka gierek, które Chillingo promowało. Chillingo ma co tydzień tam kupę dostaje zgłoszeń. Zgadza się. Nie ma tak, że jak ktoś podpisze się z Chillingo, to Chillingo ci coś obieca, coś gwarantuje. Była na przykład taka akcja Switcher versus, tak? tam słyszeliśmy różne rzeczy, że to jest Chillingo, że Chillingo będzie tą grę wspierać. Ona tydzień się... Po, nawet się pojawiła chyba w jakimś tam New End Not Worthy, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba tak. I ona tam tydzień i tak się dobrze nie sprzedawała, pomimo tego New End Not Worthy, a później zginęła, czyli go w ogóle nie wspierał kompletnie. Miał już ją gdzieś, miał tysiąc zasady gier. Tu jest właśnie bo, bo... klub, bo... korpo, które cię, jeżeli nie przyniesiesz mu odpowiednich zysków, to dokładnie, z... no. Korpu, ci powróci, I jest tu ci Moim zdaniem ale przede co? wszystkim ważna jest mamy... dobra gra, tak? Mamy tak. dobrą... No tak, ale nie mamy tylko chillingu wy... yy, yy, wśród wydawców, mamy mniejszych wydawców, mamy Forest Moon Games, mamy nawet tego Vivida naszego yy, lokalnego, który też przecież nie gro... jest ich, tylko znaczy, jest... No, tak, no jest... Ja mam jest taką niebies, filozofię, jest, mam jest filozofię jest... że jak jest dobra gra, yy, jest taki sensowny tam rynek, który możemy uderzyć, że mamy szansę się przebić, to nie ma sensu w ogóle brać za... wydawcy, bo uzyskamy Dokładnie to samo, samemu robiąc. I tylko z... jeszcze z lepszym dochodem oni musieli o, tam oddawać mu części. Zgadza się, zgarniamy pełną pulę wtedy. I, i, i, no tylko, że i... właśnie pytanie, jaką pulę, tak? Bo, bo to jest stare, dobre pytanie. Czy lepiej jest 60% od miliona, tak? Czy, czy, czy 100% od 100 tysięcy? Mi... 100% od zera. <laughs> no właśnie, to już w ogóle. Ale o co mi chodzi, bo Marek, jak najbardziej masz rację, jak gra jest słaba, to co z tego, że będzie featured, tak? Ale, leźmie, tak, tak ale, ale z drugiej strony, jeżeli gra nie jest featured, to ja powiem co z tego, że jest dobra, jeżeli jej nikt nie kupi. W tym kontekście, ja nie mówię, że wydawca to, tylko wydawca może to zagwarantować, ale tutaj się zgadzam z Tomkiem mówiąc, że yy, znaczy, rozumiem Tomku, że mówiąc featured to wszystko, miałeś na myśli, że to jest wszystko, kiedy masz jakościową grę. No tak, bo, bo, bo wiadomo, że jak masz krab, już yy, w cudzysłowie, prawda? Znaczy już nie takie randome, się zdarzały na featured. Ja już widziałem gry, które były featured, które, no, no nie wiem, to był właśnie ten złoty strzał, czyjś chyba, że mu się udało, bo ja nie wiem jakim cudem tak słaba gra na przykład mogła być featured i zdarzały się takie sytuacje, więc to nie jest niemożliwe, żeby słaba gra nie została featured. Ale no ona jak... będzie, tylko ona po tygodniu koniec, tak, ona nie No, Tak, dokładnie, ona, ona umrze. I Co z dobrze. tego, że oni zarobią tam trochę pieniędzy, ale to, to się nawet koszty nie zwrócą, bo to jest tylko tydzień. Oczywiście ten, górka taka, ale gra powinna się sprzedawać, nie wiem, może parę lat się sprzedawać na, na, na mobilnych... Tych no, bo, no chyba tak, no, w waszym przypadku to jest... Yy, no nie, Tylko oczywiście trzeba wspierać. W, wspierać. Yy, ale w większości casuali to jest, jeżeli nie będziemy robić ten, to jest 3-4 miesiące i koniec, no chyba, że faktycznie, że tak tak punkt krytyczny miliona po i wtedy już ten biznes się kręci, prawda? Jeżeli dobijemy do jeżeli będziemy poniżej, no to ciężko powiedzieć, ale powyżej miliona, no to już się biznes sam zaczyna kręcić. Prawda? tak większość mądrych głów pisze w swoich artykułach tym wszystkim, że to już się wszystko zaczyna samodziać i zaczynasz odcinać kupony powolutnie. Czy Mnie się tak. tylko wydaje taka rzecz, że mamy po raz pierwszy w historii gier od paru lat taką taką sytuację, że nie musimy być uzależnieni od wydawców. To jest coś niesamowitego. Przecież całe cały ostatni, ostatnie tam dekady e, rozwoju gier, gier komputerowych to były sklepy. Musiałeś się dogadać z wydawcą, żeby być na półce. Nawet nawet mali tam z lat 80 goście, żeby coś im się lepiej sprzedało, to musieli się dogadać troszeczkę z kimś większym, po prostu ze sklepem. Teraz masz dużo racji, z drugiej strony dalej nie jest tak znowu kolorowo. To jest wszystko ładnie podane, ładnie opakowane. Możesz zrobić grę i, i, i, i zrobić drugie Angry Birds. Zgadza się. Nie, no nie tam jestem Angry Birds, ale możesz się przebić dzięki temu, że masz po prostu tak, mechanizmy wejść, szeptanego, tak, szeptanej reklamy. Do... Wejście na Steama to jest dalej wysoki próg. Tak, ale to jest... PC, Nawet tak? Powiedziałbym, że w tym momencie dużo wyższy niż jeszcze wcześniej. Ale PC jest jakby w czy dużej czy mierze wziś, jest w tym standardowym, Czy 45 tysięcy głosów na, na, na, na Steam Ideas to jest tak wysoki próg? Jeżeli 45 tysięcy Ale głosów, to nic nie gwarantuje, nie masz jasnych zasad, że jak zagłosuje ci 45 tysięcy ludzi, to wejdziesz Ale na to. one ostatnio zostały, ona ostatnio została wyklarowane troszeczkę tam w ciągu ostatnich tych dwóch tygodniów te zasady. I na przykład teraz możesz sobie sprawdzić, ile faktycznie ci głosów brakuje na tym Steam Ideas. tak? No Do to tego, żeby ja wejść i tak, tak dalej. Czy coś I no, ostatnio na łososiowym, kurczę, kto to mówił? Marcin Draszczuk, o Ozim, o Ozim było mówione, nie? Że był ostatnio update i... i ozim bardzo już... fajna gra i Ozim trzeba go poparć. Właśnie. Ale nie tak, głosujcie, jak... głosujcie, na Oziego. No, ja, głosujcie teraz, na, na ozim, e, Proszę, Marek, jestem... Wydaje mi się, że wy mówicie po prostu Marek, Tomek, wy mówicie o dwóch różnych, w sensie dwóch różnych światach, tak? Tomek tworzy gry bardziej, bardziej, powiedzmy, aktualnie z mojego poletka, czyli bardziej gry casualowe. Ty masz społeczność hardkorową. nie można podchodzić do modelu sprzedaży, wydaje mi się, uniwersalnie w tym wypadku. Nie mówimy przez inne modele sprzedaży. Wszystko zależy od gry. Wiesz, ale też ja chciałem odnieść się do tego, co mówiłeś o tych o tym, że teraz nie trzeba mieć wydawcy, to jest nieprawda zupełnie teraz jest dużo gorzej niż było do tej pory, bo teraz jest tylko jeden wydawca, czyli Apple który bierze zawsze tą samą kasę i ma decydująco daje ci dostęp do całego świata. Nie, no jasne, daje ci dostęp Pusty, do dolarów tak, tak jak kiedyś ci dawali inni duzi wydawcy. No nie za tyle, nikt mi za 100 dolarów nie dawał dostępu do rynku stanu amerykańskiego albo Japonii. Nie, nie, nie, no jednak, jednak jest tak, że jednak jest tak w tej chwili, że faktycznie możemy za to oddanie tych, tych srebrników, tak, tych 30%, mamy akces mamy do tak naprawdę całego świata, a wcześniej było to troszeczkę tak, że po prostu był smutny pan wszedłeś do niego, znaczy ja tych czasów nie znam, bo ja pracowałem w City wcześniej i City jest samowydawcą, tak, ale jak słucham historii na, słucham historii na Game do platform, jak to na przykład było z Pain Killerem, chociażby naszym, tak, jak, jak to było właśnie robienie jakiegoś tech dema, czy wersji alfa i modlenie się, że się znajdzie na to wydawca, w tej, chwili, w tej chwili jest bardziej na zasadzie modlenie, czy, czy się spodoba graczom i wydaje mi się, że to jest, czy gra chwyci, że to jest dużo lepszy trade-off, tak? Czy się to spodoba smutnemu panu z Teczką, czy to się spodoba community graczy. No ale e... też nie do końca, bo jeżeli twierdzisz, że sukces gry, przynajmniej takiej casualowej, zależy tylko od tego, czy Apple ją wypromuje, no naprawdę to się niewiele różni, no kiedyś miałeś sklep i w nim powiedzmy mieście, no nie, bo no, jeszcze pół, masz tu 20 ja różnych Marek mówi. mimo wszystko będę tutaj trochę po bronie Marka Głosu, że jednak masz tu zmienną pod tytułem eee, ludzie szukają jednak tej niszy, szukają tych swoich uprawnionych tytułów, obserwują ten rynek, część ludzi, owszem, to jest ludzie z przypadków, którzy odpalają i widzą tylko e, feature'y, a część ludzi naprawdę szuka, no tu po bronie trochę Marka, znaczy... Nie można porównywać. Wydawca to jest co innego. Sklep to jest co innego. Właściciel sklepu z jednej znaczy, strony coś daje, a z drugiej strony nic. Ja wiem, o co, ja wiem, o, co o tym chodzi. No, to nie jest świat marzeń, tak, że, że, że wypuścisz grę i właśnie każdy, każdy zarabia na te miliony, bo, bo, bo rynek jest taki duży, świat jest taki duży, jak się okazuje, wcale aż taki duży nie jest. Um, I, Ale jest ta możliwość. tak. No, nie było możliwości, że mając na strzelam czy to na koncie odłożone parędziesiąt tysięcy, żebyś miał na jedzenie, tak przez jakieś tam parę miesięcy i na czynsz, e, że możesz założyć sobie swoje studio deweloperskie i zrobić grę. No, wcześniej nie mogłeś czegoś takiego robić. Zupaniem. Tak? Moim zdaniem to jest świat marzeń. Nie chodzi o to, że o kasę, ale o możliwość właśnie swoje, wypromowania swojej gry w sensie, że można wysłać może Amerykanin kupić za chwilę moją grę. No, to jest coś niesamowitego. Tak, ja, nie wiem, tam pod koniec lat 90 tam pracowaliśmy nad jakąś swoją grą, to tam nie było nawet, nie przychodziło nam przez głowę, żeby bez wydawcy wydawać. Wydawcy, to, to musiała być, aha, i myśleliśmy też w kategoriach wielkich produkcji, musi konkurować z wielkimi grami. Nikt nie myślał o małych grach, tylko musiała być duża gra e, i być, wy, musiał być wydaw, wydawca. I przez to mnóstwo fajnych pomysłów nie, zre, nie zostało zrealizowanych, nie zostało zakończonych. No też do końca, bo wiesz, przez wiele lat w zasadzie model, model sprzedaży gier się opierał bardziej na takim sharewareze i gry robiły małe studia, czy nawet pojedyncze, pojedyncze osoby i przez jakiś tam wydawców, którzy wtedy byli odpowiednikami Apple'a. No oczywiście Ale sprzedawali, do dystrybucji. Sprzedawali w lokalnym sklepie na przykład. Albo jakieś ja, tam, wiesz. 100 no... egzemplarzy. A one no, później no, na, to, na, stały się kultowe na poziomie piractwa na przykład. Tak? Znaczy przede wszystkim właśnie, co jest, jest zarobiste, to odcięliśmy się tak naprawdę o to jest o te 20% lepsze, bo w dystrybucji elektronicznej odcinamy się od sklepu, tak? Mamy sklep elektroniczny, mamy możliwość pominięcia wydawcy, jeżeli chcemy, tak? który kasuje 30%. Czyli że gra jest w jak gra jest w MPiku, to MPI kasuje 50% z tej gry, tak? A jeszcze koszta wytworzenia tego są na nas. W sensie na wydawcy, tak? czyli mamy tam jeszcze ten złocisz powiedzmy na tą Grecity Interactive, czy jak jest coś ładnie wydane, no to może, może troszeczkę więcej 25 zł bierze Empik i od tych 24 czy tam 23 zł, które zostanie takiemu wydawcy trzeba odprowadzić podatek i może jakiś Tantiem drobny z tego dostanie deweloper tutaj jak gdyby odcinamy dużo jednak, um, dużo odnóg. Oczywiście no nie, nie możemy w tym momencie robić Witchera, tak? Tutaj w ogóle pojawił się topic, który specjalnie zignorowałem. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. Ale na Facebooku pojawił się topic a propos robienia giery MMO na mobilki. Eee, no... Ja po prostu pamiętam czasy studenckie, wszyscy zaczynali od RPGa, tak, ja, ja też robiłem silnik do RPGa, każdy chyba programista kiedyś myślał, że zrobi RPG jako pierwszy swój projekt. Trzeba e... panów od Etherfield zapytać, czy, czy bo oni robią teraz na no, IT, czy czasem nie chcą sportować tego na iOS. <laughs> O szczególnie, no. że już trochę gier jest. Nie ja no, to, oczywiście, ale to nie jest nie. No, tak, no, to, to, inny się tym zajmuje. Ale to nie do końca jest tak, że, że trzech koleś właśnie stwierdza, że zrobimy MO, tak. to jest, to jest właśnie. Ostatnio z takich anegdot to widziałem, że była opcja kupienia projektu, który już dostał dotację z Unii Europejskiej za 800 tysięcy złotych. Dostał dotację miliona na zrobienie MMO, no za milion złotych, więc na PC peceta oczywiście, takiego MMO na miarę World of Warcraft. Więc generalnie żyjąc o MMO chyba nie ma sensu rozmawiać. Wiecie, jeszcze tylko taki. W sumie chyba będziemy pomału kończyć, nie? Bo tak, no w czasowo, tak. Ale jeszcze taka jedna ważna rzecz mi się wydaje teraz po tych dwóch i pół roku, tak działania, no to stwierdziłem, że dla nas to jest taki priorytet generalnie, na przyszłość też. Na to robienie po prostu gier, które łatwo się portuje. Bo jest teraz tych kilka rynków, które. E, w których można się od razu odnaleźć. Czyli jeżeli odzyskamy sukces, na którymś, to nam się ten sukces powieli prawdopodobnie na pozostałych. A więc jeżeli App Store, PC, Android, e, nie wiem, można w Macu po, po, pobawić się, chociaż to, to już nie, nie jest to samo, e, zrobić właśnie taką wersję, że możesz już łatwo ją przeportować przez te trzy platformy. To od razu można sprzedaż no, zwiększyć o wiele. Jeśli tak? no, tak zaczynajcie te, odrobienie nie własnych silników, kupić Unity, to też jest naprawdę dobre rozwiązanie. Tak, tak. Znaczy właśnie zależy, co się robi. Tak? Ja pracuję na Unity od paru miesięcy i um, no ja stwierdzam tak, że gdzieś tam siedzi sobie 50 programistów, każdy z nich prawdopodobnie jest lepszy ode mnie e, i oni pracują nad tym, żeby to działało na wielu platformach. To nie jest idealny silnik, ja w ogóle nie wiem, jak ktoś mógł na tym robić gry dwa lata temu, bo to nie miało nawet debagera, to jest silnik stworzony dla designerów e, przez designerów przez, znaczy w sensie nie przez designerów ale jak gdyby z myślą o designerach i, i, i naprawdę ma to dużo wad no ale z automatu mamy praktycznie wszystko co się da łatwo sportować to jest tak? Mama iOS, Android, PC tak. i... Mac, Linux Flash no. No ale teraz ja nawet nie, to... nie musimy jej mieć, po prostu jest mnóstwo teraz silników. Ja tak, nie, tylko chodzi, chodzi po prostu o to, że to też jest kwestia, co, kto co lubi. Soku na przykład mówił na, na, na łososiowym, że on po prostu lubi mieć pełną kontrolę. On się ale lubi nie, tak no to, się to mi bawić to, i tak to, dalej, tak? On jest tam weteranem branży i poza tym lubi robić te rzeczy. Tak, to tam, ja na przykład. To, ale zawsze, to jest wyjątek, tak? Tak, ja całe życie byłem, game, znaczy całe życie, ja całe, ja zawodowe też. życie siedziałem w gameplayu, w sensie gameplayowym programingu, jak już programowałem i ja jestem noga, jeżeli chodzi o low level programming tak, I ja bym po prostu się męczył, jakbym miał pisać swoją własną technologię, albo musiałbym kogoś zatrudnić i wtedy chyba, nie wiem, nie jeść w każdym bądź razie i dlatego dla mnie wzięcie Unity to jest, to jest rozwiązanie idealne, nie? No ale to jest też topic technologii to też moglibyśmy mówić i mówić, to tak naprawdę trzeba wybrać optymalne rozwiązanie też do gry też ma duże znaczenie, tak? Mam bym nie robił na no. Właśnie wiesz, to jest z technologią też od razu można uderzyć w stronę tej niszy. No, na, na jakiejś takiej gotowej technologii to powiedzmy mamy mniejsze szanse z kimś, kto jest w stanie asetami jakąś już tam fajną grę wykreować. Jeżeli robimy własną technologię, to możemy zrobić coś bardziej unikalnego. Jeżeli tak, chcemy. Jeżeli zrobić coś chodzi o innowacje, unikalne, to jak najbardziej, tak. tak. Ale to tak, musi jest... być naprawdę coś unikalnego. Nie, bo tam nikt nie zauważy takich tam drobiazgów, filtrów nowych. mówię, że musi to mieć jakieś przełożenie na tą warstwę gameplayową też. Nie, no tak, tak. Jakieś tak, tak, tak, tak. wykorzystywanie specyficzne kamerki, jakichś tam efektów trójwymiarowych, tak. Znaczy, ja, takie aplikacji Ja się z tym nie zgodzę. Uważam, że, że można innowacyjne rzeczy robić na, że tak powiem, komercyjnym silniku kupionym. Znaczy nie, ale jest jakiś powód, dla którego wszystkie gry, znaczy nie wszystkie, 99% gier robione na Unrealu wygląda jak gry robione na Unrealu, tak? Jak gdyby jest jakiś powód tego. Oczywiście, że jak się ma magików w zespole, engine'owców, którzy tam przerabiają to low level to wszystko można wycisnąć. No ale generalnie rzecz biorąc, zależy kto co robi. I wydaje mi się, że, że na potrzeby studia Indii robiącego właśnie Mniejsze gry, no to jest dużo gotowych technologii. Jak się robi gry 2D na iOS-a, to nie wiem, jest KOKOS, tak? Na, na, na wiele platform. Jest teraz ten monogame, którego my zresztą używamy, znaczy staramy się używać. jest do, ten Starlink flashowy. Do sportowania kary na, na, na iOS-a na Android. It's game Maker. Game Jestem na styl, no ale, styl, styl, ale styl. czasami nawet dobrze w nim zacząć coś robić, żeby zacząć znaczy skończyć. problem jest taki, że ja zawsze do tak. takich narzędzi zawsze do takich narzędzi miałem awersję no bo jednak jest tam no programowania się wywodzę, tak? Jestem to programistowy dlatego Game Maker yy, no jeszcze mógł mieć Magic z przodu yy. Magic Game Maker 3 na przykład, to tak zawsze byłem sceptyczny, ale, ale jak najbardziej, jest, jest mnóstwo softu do, do, do tworzenia, ale nie taka była też tematyka, słuchajcie, jak tak patrzę na pytania, które mamy to chyba wszystko obskoczyliśmy jeszcze tylko spojrzę na wszelki wypadek oni nie no? ma tą zaletę, że ten ma magiczny przycisk Grób grę zrób. O, tak, tak, tak, zrób grę e, Patrzę jeszcze tylko, czy ktoś coś napisał Nowego, bo w sumie od jakichś 10 minut Nie patrzałem Może już sami jesteśmy czy, Nie, nie, nie, znaczy coraz mniej jest ludzi Już widać no, się na zimę. No. Więc e... I tak z ciekawości ile osób jest? Trzy Nie, trzydziestu <laughs> dziewięciu, a było siedemdziesiąt W, no. w co myślicie o argumenty rozszerzonej rzeczywistości? Bardzo chętnie to zobaczę. Wiesz to jest I... fajny buzzword, ale tak naprawdę jeszcze niespecjalnie jest... ktoś zrobił na tym coś godnego uwagi, coś za taką studio... zabawką. Jest studio polskie, nie pamiętam nazwy teraz, to jest ex-współzałożyciel tych, co robili przygodówki, co z Interactive kupiło z Rzeszowa, Eee, o, nieważne. W każdym razie robią. robią no takie koje, tak? Chyba. Robią augmented reality z. No, będą się strzelać na ulicy smartfonami. A, tak. I zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale generalnie też jakoś nie widzę ludzi biegających z, z podłączonym, nie wiem, do okularów czy do, do, do ręki smartfonem i grających w to. No zobaczymy. Eee, nie, no fajnie, znaczy technologia jest fajna. Tylko właśnie trzeba mieć dobry pomysł do niej, ale widać, że na PlayStation tam się ładnie odnajdują te wszystkie iToje, tak? Te wszystkie czarodziejskie księgi które też tak, rozszerzają tak. Tak, rzeczywistość, bo mamy księgę, która tam się przemienia w ruchomą książkę. Ale jeżeli chodzi o ten, no, ten czy to realboxing przecież miał to rozszerzoną rzeczywistość, że można było sobie iPada postawić i pomachać rączkami, przez z No to właśnie to zależy, to tam trochę też zależy, jak tam zdefiniujesz augmented reality, nie? Czy, czy, czy, czy to jest właśnie nasz ruch przekłada się na to, co jest w grze, czy właśnie augmented reality to jest bardziej, że bierzemy zewnętrzne jakieś źródło, na przykład kamerę albo, albo zdjęcie i tak dalej i nakładamy na to warstwę gry. Tak? Czyli na przykład celujemy do kogoś ze smartfona, widzimy go w rzeczywistości, a oprócz tego jest nałożony na niego celownik i przycisk zabij, tak? czy tam strzel do niego. W tym kontekście. No, ale to też, to też można by mówić, aktualnie nikt tutaj nie pracuje, nie? Z żadnego studia z nas nad tym, więc nie wypowiemy się jakoś super na ten temat. Dobra, pospieszają już nas nawet, żeby kończyć. E Słusznie. Więc, e, więc dzięki, przepraszamy za problemy techniczne. E, no i mam nadzieję, że one nas nie zniechęcą i że powstanie DevCast 3 łososiowy. No, e, Możemy nawet zrobić mini zapowiedź z tego, co pamiętam. Będziemy mówić, znaczy nie będziemy my mówić, ale, ale, ale ludzie od nas z forum będą mówić o tym, jak się dostać do branży, jak się wbić do branży od zera I... do bohatera. Tak, od zera do bohatera dokładnie. O tym, o tym ma być, e, być łososiowy defkast 3. No, no to i będzie bardzo O tym, jak przeżyć pierwszy 20-godzinny crunch. <głos> Dobra, to dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Na razie trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Na razie.